Subiektywny podcast sportowy. Już nagrywam. 166. odcinek podcastu. Sportowego, subiektywnego. Jakoś tak się dziwnie zaczyna, tak mrocznie. Nie ma Ernesta. Mamy dwie szóstki w nazwie, znaczy w numerze podcastu. To już jest blisko. M może to wynika z tego, że mieliśmy mały problem techniczny. Mały. Na początku. Nagrywam na trochę innym zestawie sprzętu. Pozdrawiamy Ale powróciliśmy naszego, do naszego dźwiękowca Ernesta Kawała. Wróciliśmy do naszego starego studia. Bardzo starego. Jednego z kilku. No, ho, ho. No, jednego z pierwszych. No to pierwszego tak naprawdę. Pierwsze to było w kuflach w kuchni. A Na Naakowskiego. Tak. Tak. Tak, tak. To, to, chyba to było drugie. drugie. To było drugie. Tutaj nagraliśmy całe mistrzostwa... Europy. Europy. Cztery lata temu. Tak, mm -hmm. tak. Najprawdopodobniej. Tak musiało być. W Austrii i tej drugiej. W Szwajcarii. Tak. Te mistrzostwa wtedy były, to pamiętam, że żeśmy to nagrywali codziennie. Codzielnie. To było męczące. Pamiętam redaktor Zawadę, jak heroicznie kiedyś przyszedł z wesela na przykład. W garniturze, tak. Tak. <laughs> Nie, przyszedł tylko go przywiozłem. No sam bym nie przyszedł. Sam by, sam by nie dał rady, to prawda. Ale, ale aparat mowy jeszcze jakoś utrzymywał. Nie czymś. pochlebiaj sobie. Więc można odsłuchać ten no, odcinek gdzieś. No nie jest najlepiej. tak. Ale w, widziałem taki, że po weselu z całym znacznie hmm. gorzej wyglądali. Ja, znaczy ja wyszedłem w połowie. żeby Ja mogę tak. nagrywać z zamkniętymi oczami? Możesz. Możesz, a co? Możesz. Możesz sobie wyobrazić teraz na przykład, co chcesz powiedzieć. Do. Jakby mikrofon, mikrofon zaczął opadać na przykład, to musicie krzyknąć, Dobrze tego nie będę widział. Jakby ktoś Jakby miał jakieś więznie. wątpliwości, na przykład myślał, że jest czwarta rano i dlatego redaktor jest taki zmęczony, to chciałem powiedzieć, że z 13.06 czasu środkowego. Redaktor czasami w nocy pracuje, <śmiech> chciałem tylko powiedzieć. Ja, dlatego, też, ja też w nocy pracowałem, gdyż Błaszczykowskiemu zachciało się gola strzelać ja wczoraj. To ja też pracowałem w nocy. No, co, masz taki układ, że po golu masujesz mu stopy, czy co? No nie, musiałem coś tam wrzucić do sieci z tego powodu i... Dobrze, to zostawmy, bo to nie, nie należy, że tak powiem, do, do, do, do zakresu naszych kastowych Tak, gol należy. Ale y, pan redaktor, panie redaktorze przesadził znacznie, bo to nie jest najpiękniejszy gol. No ale w, na przykład Niemcy, Niemcy się tam posikali ze szczęścia z okazji tego gola. Jest... Uważają, że najpiękniejszy gol miesiąca w Bundeslidze. Miesiąca może tak, ale nie najpiękniejszy gol Błaszczykowskiego bo Błaszczykows Błaszczykows Błaszczykows To jest taki bardzo typowy dla niego. No dwa podobne strzelił. Jeden Raz z Rosją, jeden, tak. jeden z Niemcami. Z, Niemca... znaczy, z Niemcami. Znaczy z Bajernem. Z Bayernem i jeszcze jeden strzelił. Takie tam no właśnie w Lidze to ze dwa takie strzelił. Jeden strzelił taki za pola karnego zewnętrzną częścią stopy. No Generalnie jest tak, że mu piłkają piłka i on tak właśnie... Tak, natomiast ja tutaj bardziej jakby miałem na myśli całą akcję, dynamikę, tempo, jak ona została rozegrana. Wrzutka mocna w środek pola karnego, zgranie klatką piersiową. Także inny zawodnik mógłby próbować z tego strzelać. Natomiast Grosskreutz zauważył, że obrońca zrobił ruch w jego stronę, więc odegrał tą piłkę szybko do Kuby, a Kuba wcale nie był w idealnej pozycji do strzału. I, i uderzył piłkę z woleja pod poprzeczkę prawie w okienko nie do obrony, także jakby cała akcja oceniając ją doskonała i zachowanie Kuby dwukrotne, bo i zgranie klatki, klatki do... Może pan, panie redaktorze przepraszam, że panu, panie redaktorze przerywam, że tak pan, panów redaktorów będę panował tutaj... Otworzył <grym> oczy, to może do... dlatego... Panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie Otworzyłem oczy i mi się otworzył ustą, <grym> usta od razu więc korelacje Może, może panu kawy zrobić, bo to jest... Nie, no już nie czasu teraz Ale to sobie panowie będą rozmawiać ja przejdę do drugiego pomieszczenia gospodarczego i mogę zawsze kawę zrobić, nie ma żadnego problemu. No, nie się wody napiję, jak nie polejeniu. Tak... Tak. głowę. Tak. Jak będzie mi tak ziewał, to ja po prostu tu zasnę w czasie tego podcastu. Już nie no. będę. Zamknę Zachę... oczy, to nie będę ziewał. Dlatego stąd taka moja wysoka ocena urody tej bramki, bo oceniam całą akcję. Znaczy mecz słaby bardzo Borus i bardzo słaby mecz Lewandowskiego, znaczy, i to był taki mecz piszka średni myślisz, bardzo. Bo ja tego meczu niestety nie widziałem wczoraj, ale. Tak sobie wyobrażam, że to może wynikało z tego, że oni już siły oszczędzają trochę. tak? Strategicznie tak podeszli, że na, na, na wygramy no na weekend. Z Bayernem. No, no ale to wiesz, no co, tak. to jest trzy punkty z Bayernem. No są takimi samymi z... punktami, tak? tak to no jest... no to tyle, że można je zabrać bezpośrednio Bayernowi, ale. To jest tak jak z tym pojedynkiem. No tak, że wygrywając z Bayernem, a w międzyczasie przegrywając, remisując trzy inne mecze, to, to, to się nie wygra. To wygrana z Bayernem nawet nic nie daje. Nie, więc dlatego to... Szczególnie, że ten no, punkt się już trochę chyba pożegnali z wygrywaniem ligi w tym roku. Mam takie wrażenie. Ja wiem, no bez przesady, to nawet jeszcze pół sezonu nie jest. No chyba... i nie mają takiej straty nawet jak Real do Barcelony. No, no Dokładnie, no, pamiętamy i widzę angielskie, i widzę włoskie, że tam większe straty bywały odrabiane i to na, nawet na późniejszym ale, etapie w lidze. Ale właśnie, bo zawsze tak sobie w podcastach w, w latach wcześniejszych koło dziesiątej kolejki ligowej ocenialiśmy szansę, kto będzie kto może być faworytem do wygrania tej ligi. No i akurat w Niemczech uważam, że Bayern nie powinien mieć większych problemów z wygraniem swojej ligi. Ze co względu, z Ze względu na... problem oczy niepotrzebnie. Ze względu na kadrę, kadrę, jaką dysponuje. Dwa, to ilu ma dobrych napastników, jak gra w ataku. Tylko A... wiesz, że przy takiej kadrze równie dobrze oni za pół, pół, dwa tygodnie mogą się pokłócić, albo znowu ktoś tam ale... kogoś nie będzie lubił. No tak, ale spokojnie. Liga w Niemczech kończy się 9 grudnia. Znaczy i półmetek. Półmetek, i potem czy tam, czy tam tydzień później, i później mają przerwę. Spokojnie no i tam długie nie mają przerwy, to nie cały no, miesiąc no, chyba. No ale jednak mimo wszystko i yy, tak. Bayern i Borussia grają dalej w lidze Mistrzów. Trzy e, ile... no, niemieckie drużyny wygrały swoje grupy. No ma właśnie podobno taka słaba i nudna ta Bundesliga, a, a tu proszę. A, no a za to na przykład cztery drużyny, cztery drużyny z Hiszpanii awansowały dalej, łącznie z Malagą i Walencją, która w ogóle nawet nie jest w czołówce swojej, swojej, w swojej lidze, a z Anglii mistrz i zwycięzca Ligi Mistrzów prawdopodobnie z grup w ogóle nie no, wyjdzie. Znaczy, na pewno. Ale... Mić na pewno nie wyjdzie, a zwycięzca Ligi Mistrzów, co się po raz pierwszy zdarzyło, co się przelała przez nasz facebookowy profil, dyskusja na temat tego, znowu, czy ta Chelsea taka słaba była rzeczywiście. Bo moim zdaniem rzeczywiście to był na wyrost bardzo zwycięzca Ligi Mistrzów. Nadal tak uważam. Tym niemniej, no, wystarczy, nie, nie, nie wierzę w to, żeby Juventus swojego meczu z Szachtarem nie zremisował, bo po co oni sobie mają jedni i drudzy utrudniać życie, no tak jest, tak trzeba było grać wcześniej w piłkę i to uwaga nie do Juventusu, nie do Szachtara, broń Boże. A jak przy szaktarze jesteśmy, to, to... <laughs> Wiedziałem, że nie, nie wiem, nie czy obniemy. zauważyliście, bo tutaj mam z kolei w drugą stronę mam głos mój, bo o ile byłem bardzo zbulwersowany. No, ale na... to Ja bym proponował, żeby nie łączyć dyskusji na Facebooku albo gdzieś na naszej stronie z tym, co się dzieje w podcaście i zanim w drugą stronę, to może w pierwszą. W pierwszą, no, aha, no bo dyskutowaliśmy o tym na, na Facebooku, że no... no no, trzeba nie mieć mózgu, żeby tak się zachować, albo nie wiedzieć, co się w ogóle na boisku dzieje. Takie żeby tą przesławną sytuację z Adria tak gol, gol, Adriano gol Luizem. przy oddawaniu tak, piłki, tak? Tak, tak? tak powiem, totalny brak fair play. <grym tak, <grym tak, tak. Tak. Znaczy no, On się tam tłumaczy, że, tam że, mógł, że, że nie zauważył, tak. Tak, że, tak, że nie zauważył. gdzieś tam się A ten zamyślił. Jego kolega... może, może na przykład był tak jak ja, był trochę śpiący, akurat Ta zamknął oczy Ale Taka była, bo ten kolega, co zabrał piłkę potem po rozpoczęciu gry, i utrudnił, że tak powiem, odzyskanie bramki też nie zauważył. Też nie zauważył, że cała drużyna ma... A potem się tłumaczą, że oczywiście oddali tego gola, ale trzy minuty później. Może oddaliby go 70 minut ale... później. Ale <laughs> trzy minuty później nie wyglądało to, jakby to, tego gola, gola oddali. Oddawali. Po prostu Dokładnie. go stracili. Stracili. Bo... Tak. Także to, to tłumaczenie, nie, bo po prostu nawet wrzuciliśmy na Facebooku kilka linków do tego, w jaki sposób, jak już się chce oddać tego gola, to w jaki sposób się go oddaje. Po prostu cała drużyna staje w tym miejscu, w którym stać powinna. Mhm. Po... To były takie były, były, Było wiele takich takich przypadków i y, zawsze je pochwalam. Natomiast z drugiej strony UEFA pozwoliła sobie w swojej, w swojej bezmiernej potrzebie wpychania się wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba, na to, żeby ukarać zawodnika André Luisa odsunięciem od jednego meczu Adrianu. za to, że... Adriano. Adriano, tak, Adriano jest. Y, żeby, go, żeby go ukarać odsunięciem od jednego meczu za to, że nie zachował się fair. W ogóle nie pojmuję tego, te, te, no, tak. te, tego z kolei zachowania UEFy, bo o ile sam chętnie na miejscu zawodników drużyny z Danii pewnie bym mu w tunelu walnął w, w ten, no, spoliczkowałbym go, albo nie wiem miał albo, albo bym go solidnie znaczy, kopnął w, no, w mu pograziłbyś to... i powiedział, oj ty, oj ty, jest zły człowiek zważywszy na no, ostateczny wynik meczu no to akurat ta bramka jedna też, do... tak, Była... też tak bardzo nie... no tak, ale wiesz jak, wiesz jak to działa, jak drużyna, drużyna strzela gola yy, i akurat yy, no akurat pewnie losów wielkich by to Duńczykom w tej, w tej rywalizacji nie zmieniło, natomiast gdyby to się wydarzyło polskiej drużynie to wyobrażacie sobie histerię ogólnonarodową. Mamy szansę odnieść pierwsze zwycięstwo, nie wiem, Śląsk-Wrocław w fazie grupowej Ligi Mistrzów, z kimkolwiek, tak? I my strzelamy Ja Ja jednak chciał sprowadzić się na ziemię, myślę, że z szaktarem do w 20. Minucie Śląsk-Wrocław przegrywałby już 3-0, znaczy, więc wiesz co? To wszystko zależy ja od sytuacji. Startuje, Chciałbym wiem, przypomnieć wiem. ostatnie mecze ze Spartakiem, tak? Kiedy też się wydawało, że Spartak jest y, 6 razy lepszym Legia. zespołem. Legia, tak? Ale. No, no, aha, no, Śląsk-Wrocław jest inny, to prawda. Śląsk-Wrocław to jest całkiem ja inny, w, generalnie inny, w, inny o przypadek. Polskich spo... Ale Śląsk-Wrocław jest wypadkiem szczególnym, jeżeli chodzi o Mistrza Polski tak. również będzie w annałach zapisane. Trochę jak Chelsea, zwycięzca Ligi mistrzów. No myślę, że jeszcze nawet nie ta krzywdziś, krzywdziś. para butów. A ja tam się będę upierał. Ja jeszcze raz sobie prześledziłem okoliczności, w jakich Chelsea wyszła z grupy w To jest tak jakby teraz ja Chelsea... Tróbuj tak sobie tak zwizualizować śląsk wrocław w lidze angielskiej. No nie, no w której? W trzeciej? Nie, no właśnie nie. No właśnie w pierwszej. W trzeciej myślę, że też byłoby ciężko. To parkonarko sobie. Wziął, nie. Mniej więcej podobnie. Tak. No i a wracając, no to w ogóle nie rozumiem, jeżeli, jeżeli nie ma czegoś w przepisach, a nie ma w przepisach gry w piłkę nożną przymusu oddawania piłki po tym, że ktoś się wykopał na aut I, hmm. i wiele drużyn nawet nie wykopuje piłki na aut, wtedy kiedy zawodnik drużyny przeciwnej leży, z tego powodu, że wielu zawodników symuluje po to, żeby przerwać atak albo grać nawet, na czas. Nawet jak pamiętam, nie wiem czy to jeszcze obowiązuje, 2-3 lata temu UEFA nawet oficjalnie, E, tak. gdzieś tam zniechęcała do takich, takich e, gestów, żeby cały czas wykopywać, że od przerwania e, akcji w meczu jest sędzia i to on powinien podnieść taką decyzję w momencie, jak ktoś leży. Więc tym bardziej jest to takie trochę schizofreniczne zachowanie, że z jednej strony mówimy, że no, ludzie symulują, więc nie przerywajmy co chwilę meczów przez to, a z drugiej strony nagle się każe człowieka, bo nie wiem. No, to ory... Wielu nawet... wielu trenerów nawet wręcz zabroniło swoim zawodnikom wykopywać piłkę, no chyba, że no, ewidentnie wiesz, że walnąłeś kogoś, nie wiem, przykopałeś mu, nie trafiłeś w piłkę, trafiłeś no, go no, w nogę no, z całej siły. Ta no. sytuacja jest jakaś tam, nie wiem, człowiek leży i się nie rusza, tak? tak czy coś tak. takiego, no, no, to, no trzeba to wtedy jednak... wiadomo, że... Tak, ale w wielu wypadkach jest tak, że człowiek biegnie, potknął się z, z, o, o, te, o liści i, i, i, i, i, i, i o... Obojęcie. I wyje, niestety tak. A sędzia niestety ma tylko jedną parę oczu, co prawda ma asystentów, ale piłkarze często widzą szybciej, że coś się stało no Tak, no ale, ale bez, bez przesady. No już UEFA musiała się tutaj wytrącić swoje trzy grosze i ukarać zawodnika odsunięciem. Mimo tego, że zrobił wszystko zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, strzelił gola po prostu. Nie masz, się, teoretycznie... się fatalnie, no ale to jest. No tak, ale teore... teoretycznie, no ja rozumiem, że to może nie miało miejsca, no ale teoretycznie, naprawdę, no, przecież jeżeli tam jak akcja była po drugiej stronie boiska, chłopak mógł się zagapić gdzieś na trybuny, na niebo czy gdziekolwiek. No ale ja wizja, nie mówię, ale... że tak było w tej sytuacji. No tak, ale, ale... ale wiesz co, no, no nie, może w momencie może, podania tak widział głupi. skąd dostawał podanie i co tam się działo. Wszyscy stali tak, w miejscu. Wszyscy stali w miejscu. M łącznie z tym, że bram do ostat chwili chwili no na... jak napastnik Jak piłkę i widzi, że wychodzi sam na sam, to nie wiem, czy się ogląda i patrzy, czy inni biegną, czy stoją, bo z reguły nie ma na to czasu. Powiem Ci, no, że myśmy, więc, w, myśmy w liceum, w liceum grając zrobiliśmy reakcję, żadnego zawodnika drużyny przeciwnej nie była normalna. Żadnego, to prawda. Nie, no trzeba być wyjątkowym matołem, żeby nie tak. skumać. No, ale że, A, przepraszam, e, e, nie ma też w przepisach piłki nożnej, że żeby grać w piłkę nie można być matołem. To prawda, w ten sposób w piłkę gra nie grałoby się po 11 tylko po trzech. Albo mielibyśmy na okrągu Mecze filozofów. Niestety bądźmy realistami poziom tej pięknej gry znacznie by opadł. <laughs> gdyby Matołów zniósł. Ale za to wywiady pomeczowe ich poziom by wzrósł zapewne. Tak. Konferencje prasowe. No od razu może byśmy wtedy zlikwidowali mecze i, i zorganizowali. Od razu tak. Pro problem kul no, kulturalny po 23. Mecze, fil mecze filozofów co tydzień. Tak. No właśnie. Także już sprawę Szachtara rozstrzygnęliśmy, no, ale mam nadzieję, że przynajmniej tego typu, ta fala, która się przetoczyła, komentarzy dotyczących niesportowego zachowania. Znaczy ten yy... sposób działania tutaj był dowodzi tylko jednego, dowodzi jakby słabości, tak? No tak, ale to, co się wydarzyło w mediach i to, w jaki sposób Szachtar będzie traktowany w dalszej części rozgrywek, jak będzie postrzegany, może nie tyle traktowany, tylko postrzegany jako drużyna, która która odniosła jedno ze zwycięstw dających trzy punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No bo w taki tak, tak naprawdę nie chodzi o, ten, o tą jedną bramkę, tylko chodzi o ogólną postawę zespołu, o to, co się wydarzyło w ciągu 5 minut po. Tak, dokładnie tak. O to chodzi, bo jest ok. to no, i mało tego trener każe im tak, tak, tak, że Tak, może, może i nie zauważył, tylko potem zaczynali od środka. I nagle tak, niby i zaczęli, oddaje się, oddaje nie wiedzieli, się czy gole. chcą oddać tą piłkę, czy nie chcą, zaczęli, że niby oddają, za... potem odebrali tą piłkę z powrotem, a potem po prostu stracili bramkę z tego tylko powodu, że byli tacy niezdecydowani, nie wiedzieli, co chcą zrobić, ale nie byli zdecydowani na to, że chcą fair zagrać, bo oni nie oddali tej bramki, tylko ją po prostu stracili. No tak, ale to wtedy każemy drużynę, a nie człowieka, który strzelił gola, chyba że to jakieś takie symboliczne ma być. No bo... nie, nie wiem, w ogóle nie, właśnie nie rozumiem tego działania. mało konsekwentne, nie ma żadnego oparcia w przepisach. Tak, chyba, że... Znaczy ma, no, i tam że, przepis że... znaleźli o tym no, że jest za... lekceważeniu sportowo... przeciwnika i ta, ta, Ale i tak pod to dalej. można podpiąć wszystko. Żonglowanie no, piłki w narożniku boiska można podpiąć. Albo, Ronaldo, co ko... drugi mecz albo koszulkę w paski, dostawać. która może na przykład rozprasza przeciwnika. Cokolwiek. Myślę, że jelonia na przykład ma takie koszulki, że co mecz powinna dostawać karę, bo... bo I, koron... I, korona, I Korona Kielce mają strokatę w paski koszulki i to jest lekceważenie przeciwnika. No to bzdura. No, albo zmiana fryzury w przerwie meczu, to jest lekceważenie przeciwnika, <laughs> to jest No nie, Uciszanie, różne. a taki Abel Xavier, tak, tak, tak. na przykład, myślę, że on cały czas znaczy, taki akurat... blond brodą. Tak, uciszanie trybun to akurat elegancko się nadaje pod, to, pod do, do, do nawoływania, tak. do, do, do w, w, w generowania przemocy na trybunach, dlatego, że, że żaden normalny kibic po, po, po gestach tego typu nie, jest, nie ma ochoty na trybunach robić niczego innego oprócz bluzgania, wyzywania, tudzież jak ma coś ciężkiego pod ręką rzucenia, tym w kierunku zawodnika, który w ten sposób yy, yy, się cieszy. Wczoraj wczoraj również na Facebooku wrzuciłem, wrzuciłem z okazji 20. rocznicy. Tak się dowiedziałem, że z tym nienormalnym kibicem. Bo co, nie widziałeś tego gola? Nie, no widziałem, nie o to mi chodzi. chodzi nie, to, mam to, że... tak, że nie mam ochoty bluzgać. Także nie mam ochoty rzucać niczym w przeciw tego zawodnika, nawet jeżeli się tak zachowuję, po prostu myślę sobie, co za o, baran, debil. No. No tak, ale wiesz, to są emocje na stadionie, tak, no wiesz, tak, no. naj, najlepsza jest tego typu radość, jak radość właśnie Cristiano Ronaldo na stadionie Borusi Dortmund, kiedy on ucisza trybuny, a potem jego drużyna dostaje jednego gola, potem dostaje drugiego i, i przegrywa mecz. No i co, i co z tym jego gestem, co z tym jego uciszaniem trybun wtedy, tak? A się, że można się cieszyć w sposób dziwny, ale taki jak Erik Cantona na przykład 20 lat temu. No, jest... <laughs> ale Erik Cantona a... był jeden, tak. Tak, no ale są piłkarze, którzy cię cieszyli się w różne dziwne sposoby i niekoniecznie przy okazji no musieli tak, tu... ob ob ob ob obrażać na przykład trybuny. Tak? No, to wrac a tu wracamy tak? właśnie tak. do bycia matowem albo niebycia. bycia. No, byli piłkarze, którzy... zdarzali się piłkarze, którzy Kantona nie byli Kantona wszystko robił no. w sposób wyjątkowy. Najbardziej wyjątkowa radość po, po strzeleniu bramki, najbardziej wyjątkowa konferencja prasowa. <laughs> tak. No, najbardziej wyjątkowe uciszenie tym samym za mną. Kibica, czasem kibica drużyny tak, bo przed... ucisza... tak. Uciszał kibica przeciwnika, tak. to już skutecznie. <laughs> <laughs> Z okazji sam siebie wyłączył z futbolu na parę miesięcy. To, tego akurat nie pochwalamy, bo to, tego nie. No, to była bandyterka, to, co on zrobił wtedy. No, tak, tak. On mógł to zrobić zawsze tak jak Maciek Szczęsny, kiedy uciszył kibica ze stalowej woli jednym ciosem z bańki. To też nie było sportowe zachowanie, ale, ale też się no, zdarzało. się Wielu piłkarzom tak. Nie wiem, czy widzieliście, w jaki sposób zachował się Zlatan Ibrahimowicz w ostatnim meczu ligowym z kolei, ponieważ trener, nie trener, wróć, Postanowił w czasie meczu napić się wody, znajdując się na boisku, w czasie gry. Po prostu podszedł sobie, tak jak to robią bramkarze w piłce ręcznej, do linii bocznej, wziął butelkę z wodą i zaczął ją pić, będąc na boisku. Po czym podszedł do niego sędzia techniczny i mu zabronił. Nie wolno tego robić, to jest niezgodne z przepisami. Jeżeli chce, musi zejść z boiska, potem sędzia główny musi mu zezwolić na, na wejście na boisko. tak Nie, nie ma coś takiego. Zlatan popatrzył się na niego jak na muchę, która w ogóle mu tam lata koło nosa, ucha i tak dalej. Przy okazji jeszcze bluznął coś tam do, do sędziego. Dopił wodę, zakręcił butelkę i wrócił sobie na, wrócił do gry, po prostu. Także w ogóle sędzia główny nie zareagował w żaden sposób. Powinna być kartka z miejsca za no, nie sportowe zachowanie. Federacja Francuska nie zareagowała w żaden sposób. Tylko sędzia tak się. Sędzia wyglądał przy latanie jak taki trzylatek, który próbuje tam zwrócić uwagę komuś starszemu, że coś robi źle. Tak, Ale to sędzia techniczny był. To tak? był sędzia techniczny. A to ten sędzia techniczny nie mógł się zwrócić do sędziego No powinien, tylko że pewnie był tak przerażony tym, że stoi naprzeciwko Zlatana, <laughs> że zapomniał języka w gębie. To, to trochę jego wina też. Trochę tak, no bo to jednak, jednak oto on jest arbitrem w, tej, w, te, w tym wszystkim, a nie wielki Zlatan, który sobie sam mecze sędziuje często. A wczoraj nie pomógł, bo drużyna Paris Saint-Germain odpadła z Pucharu Ligi Francuskiej po rzutach karnych z Sanetją. Tutaj Także... przejdziemy na chwilę do piłkarskiego Pudelka powiem y, kolejne y, plotki gdzieś tam głoszą a propos transferów, y, transferów trenerów. Myślałem... No nie, nie. Jose Mourinho moim zdaniem się nigdzie nie ruszy, do, dopóki ma szansę na wygranie Ligi Mistrzów. Ale na razie ma szansę, bo to, że wychodzi z drugiej pozycji, dlatego że. Chciałem no w... też powiedzieć o transferze y, Josepa do Brazylii. A! No to też, też cieka te... ciekawa plotka. Też plotka, tak. Plotka zdecydowanie. Natomiast yy, ciekawa. Ciekawa plotka, bo tak jakby to od razu, jak sobie człowiek to zwizualizuje, to wygląda, że to byłoby fajne miejsce. Znaczy, to byłoby dobre połączenie. No, ja tak? mam pewne wątpliwości. A ja mnie by się podoba. Ja bym chciał zobaczyć, jakby to wyglądało. Ręcz jakby Guardiola prowadził Ręcz, prezentację to, Brazylii. To jest wiele rzeczy No właśnie o to zobaczyć. chodzi, o tym że to, to jest taka plotka, ale... która fajnie trafia, myślę, w, w podróżenia kibiców. Nie, ale, tak. ale posłuchajcie. To jest tak. To jest bardzo niepewna posada, bo zostało ile do tych mistrzostw świata półtora roku? No nie, roku? myślę, że, teraz, wystarczająco teraz... Dużo czasu. Myślę, że no, ale... teraz już nikt nie zaryzykuje zmiany trenera. To tam już jest... za mało czasu zostało. Znaczy już chyba zaryzykowali, bo wywalili No tak, no to ta ryzykował mnie, że drugi raz już nie, nie zarzykuje, ale... bo to no już okay, jest za mało czasu. Ale masz czasu. tak naprawdę niewiele czasu na to, żeby cokolwiek z tym wszystkim zrobić, bo już nie ma czasu na szukanie piłkarzy na ustawienie, na nowo zespołu. Przychodzisz w jakimś sensie już na gotowe. To po pierwsze. Po drugie, ciśnienie jest tak potworne, że tam podobno jest tak, że wszystko, co jest czym Innym niż zdobycie Mistrzostwa Świata będzie uznane za narodową klęskę. No to na pewno. Więc ciśnienie jest w ogóle totalne. Nie wiem, jak ta drużyna, z tego co słyszałem, to na pewno. No ona dobra, ale jak splendor, drużyna... potem jakby się udało. na przykład. To no, znaczy 8... pytanie, na ile to jest prawdopodobne, żeby się udało, bo Brazylia ostatnio nie była Ja no, jeszcze, Ja myślę tak gdzieś, tylko tak sobie pomyślałem, że Brazylijczycy, ta federacja szwowie mogą tylko mieć jeden jedną taką obawę przed zatrudnieniem Guardioli, że on te wszystkie gwiazdy wyrzuci z reprezentacji, jakichś młodziaków zacznie wyglądać wy wyciągać de facto, i de drużynę facto, juniorów tak. wypuścić. A poza tym to... przecież jako selekcjoner Guardiola nie ma że, żadnego doświadczenia, więc tak od razu się rzucać na najgłębszą wodę. No, nie to... To... Nie Rzez, on Brazylijczyków w piłkę grać się nie, nie musi uczyć. jest Prawda jest taka, że ta drużyna w znacznym stopniu, reprezentacja Brazylii jest oparta na reprezentacji, to poprzedniej to... reprezentacji olimpijskiej, do której dochodzą y, gwiazdy europejskie. Więc to są ludzie młodzi, którzy grają sporo na co dzień. To też nie jest tak, że ta Brazylia grała tak fatalnie, bo ostatnie 8 meczów zwolniono. Yy, tak, to zwolnienie, trenera, to były... zwolnienie trenera nie było spowodowane wynikami sportowymi, tylko tam są jakieś. Ja myślę, że. To wezmą. Tamtejszy PZPN pracy, po prostu tak. ma jakieś tam Zwolnili, zwolnili go po wygraniu Classico z Argentyną. Yy, po tym jak pierwszy mecz yy, przegrali 2 do 1, drugi mecz wygrali 2 do 1, później wygrali w Karnych. Chyba na odwrót było. Nie, nie, on nie wiem, wygrał tak? ostatnio 8 chyba meczów. A pierwszy chyba. wygrał, a drugi przegrał. Nie, no właśnie on, on nie tak? przegrał ostatnio meczu żadnego. No nie wiem, no okej, okay, no dobrze. No, tak, w każdym razie po, po, po wygraniu dwóch meczów Super Classico został, został, został zwolniony. No i tak szczerze, szczerze powiem, że rzeczywiście, no jeżeli ja bym był na miejscu Guardioli, to jakie można mieć większe wyzwanie trenerskie w karierze niż poprowadzenie Brazylii na takim turnieju? Reprezentacji złożonej z wielu świetnych technicznie piłkarzy w kraju, który jest e, oprócz Anglii drugą ojczyzną futbolu tak naprawdę piłkarzy z którymi w dodatku tak pracował się zna, tak. pracował z, z, kilku, z kilkoma no, z nich. właśnie bo Ja myślę, że to jest troszkę inny zawód tak naprawdę. No, jest to inny jest zawód, po ale po jest... drugie, to tutaj to jest trochę schizofrenia, bo zawsze mówiłeś, że ta piłka piłka reprezentacyjna to, to nie jest piłka na takim poziomie i to nie jest to samo co piłka klubowa. I masz trenera, który jest jednym z najbardziej wybitnych trenerów klubowych, tak? I teraz, no po prostu ja nie wiem, czy to jest dla niego największy Wyzwania, które sobie sam wyobrazić, on, on, on sam się mówił, na taki strzał. On sam mówił, że chciałby popracować kiedyś w z reprezentacją Brazylii. W Brazylii jest postrzegany jako jeden z ludzi, którzy, których mentalność i miłość do futbolu pasuje najbardziej do tego, czym co ich na, na co dzień pasjonuje, bo to jest. Się... Radość z gry, wykorzystywanie umiejętności technicznych, utrzymywanie się przy piłce, to, to wszystko w pewnym, w pewnym sensie ucieleśniał Guardiola jako trener Barcelony. I, mnie, I to pasuje mi, tylko właśnie też sobie wyobraziłem od razu, co by było jakby ta Brazylia spotkała się w finale mistrza świata z Argentyną i Messi szedłby po swój upragniony tytuł mistrza świata jako zawodnika, Guardiola szedłby po, po tytuł mistrza świata jako... Jako trener. I komu kibicowaliby w tej sytuacji kibice Barcelony? Nie mam zielonego, szczerze mówiąc, no, pojęcia. Futbolowi, jak to się mówiła. Tak, tak. No, wtedy trzeba było czekać na rozstrzygnięcie na boisku. Znaczy, bo z Głode, strony, patrząc z punktu widzenia Guardioli, no to, to, to co on ma teraz zrobić, żeby jeszcze, że tak powiem, swój, po tym co zrobił, żeby gdzieś pójść wyżej, tak? No bo chce się teoretycznie gdzieś tam iść wyżej. No dla niego pójście do jakiegokolwiek klubu w tej chwili no to jest takie, no, powiedzmy, nie... równanie albo schodzenie w dół, tak? To nawet usty Zlatan Ibrahimowicz powiedział, że po tym, co Guardiola osiągnął w pierwszym sezonie swoim jako trener pierwszej drużyny Barcelony, no on zakończyłby po prostu trenerską karierę. No, no tak, no ale powiedzmy, że Guardiola nie chce, no bo no. on jeszcze jest młody i trudno, żeby kolejne 40 lat leżał na plaży i patrzył w niebo. No. Albo grał w golfa. E, raczej podejrzewam, że jeszcze coś by tam chciał zrobić, więc no zobaczymy. Właśnie się taka Brazylia w takim momencie to jest szansa. No nie uda się, no to trudno. Tak, właściwie... on, on nie mieszka w Brazylii, on tam nie musi. Jeżeli przegra, no to on tam nigdy więcej w życiu może nie jechać, prawda? No, to bardziej, że większość ludzi i tak ma w Europie, których, którymi miał grać, tak? Więc przegrali, znaczy wygrali, przegrali, ale wygrali. Dla, no tak, tak, tak. Dla, Dlatego, że przegrali, Aha, przegrali, przegrali ten, dwa ten do jednego, no tak, ale tak, tak. w związku z tym, że to był dwumecz, to wygrali potem w karnych. No, to był pierwszy Cztery, przegrany trzy. mecz od paru miesięcy reprezentacji Brazylii. No, no, no, tam... sześć, sześć wygranych remis i teraz ta tak, porażka. Ale on był grany tam krajowymi piłkarzami. Generalnie no tak, tak. Nie był żaden powód do zwalniania trenera. No Absolutnie, to jest trochę jak ze zwolnieniem, ze zwolnieniem Di Matteo z Chelsea. Po prostu czekamy na pierwszy pretekst, pierwsze potknięcie trenera i jeżeli mamy ten pretekst, to go wyrzucamy. Ja obejrzałem bardzo dokładnie mecz pierwszy Beniteza jako trenera Chelsea przeciwko City. Ja widziałem dużo gorzej grającą Chelsea niż Chelsea Di, Di Matteo, bo Di Matteo przynajmniej próbował grać coś do przodu z tą Chelsea. Próbował ustawiać jakoś ofensywnie razem. Ja tego... już ja się gubię, to ty tego Di Matteo bronisz czy nie? Czy atakujesz? Bo... Czasem atakuję, czasem bronię, w zależności od tego jak gra drużyna. <gry> czasem słońce, czasem też. No, bo Ja sobie no. przypominam po zakończeniu sezonu i po, po tym jak Chelsea wygrała ligę mistrzów, to ty mówiłeś, że to jest trener, że zaraz go zwolnią, i że generalnie. No i zaraz go zwolnili, dlatego no nie, że to jest trener malowy. Tylko trochę no czasu. No do, czasu, minęło, do tak. pierwszej poważnej, do pierwszego właśnie pretekstu. bo... Pół no, roku minęło. No, no pół roku, no ale część z tego to były wakacje, yy, część z tego no to mówię, były. Pół mecze. roku, sezon piłkarski w zasadzie. Pół no, jeż, no jeszcze do połówki w Anglii to jeszcze jest parę meczów. No, Sześć kolejek, także. Po, po dwóch trzecich go, go sezonu wyrzucili, jak tylko przegrał z Ligi Mistrzów też nie przegrał. On wygrywając Ligę Mistrzów był przedostatnią kolejką w takiej samej sytuacji, w jakiej jest teraz. No. Bo w ostatniej kolejce zadecydował się cudem zresztą, awans cudem, z Chelsea wyszła z grupy, więc, więc de facto zwolnili obecnie trenera, który mógłby obronić Ligę Mistrzów równie dobrze. Jest w identycznej sytuacji. W Lidze zajął piąte miejsce. jest W tej chwili w Lidze zdaje się wyżej niż na piątym. Także ma drużynę, która gra w, w piłkę lepiej niż, niż drużyna, znaczy yy, lepiej. Ta, ta drużyna trochę padła ofiarą tego, dzięki czemu odniosła sukces. Sukces odniosła w pewnym momencie dzięki temu, że trener od, mówił jednym językiem z, z piłkarzami najstarszymi w szatni, czyli z Drogbą, Lampardem i terym była Sztama i to, co przynosiło sukces wtedy, kiedy wygrywali Ligę Mistrzów razem, wspólnie przy stoliku, ustalając sobie skład i kolegując się i klepiąc po plecach. W momencie, kiedy trzeba było wziąć szatnie za ryj yy, i powiedzieć, kto to tak naprawdę rządzi okazało się, że to obróciło się przeciwko trenerowi. A poza tym może jeszcze być taka sprawa, że skończył się, yy, skończyło się w Chelsea to takie, że tak powiem moralne wzmożenie piłkarzy, którzy po prostu po zmianie trenera chcieli pokazać, że, że jednak potrafią, że potrafią grać jako zespół. Pamiętacie jak to było? Że, że to było tak, że oni Nagle zaczęli grać, nagle zaczęło wszystko wychodzić. Zwykła proza no i tak, bo to w każdym razie się mam wrażenie, ja że w Chelsea to już było przerabiane kilka razy i za Hulita i za Vialiego gdzie też był taki moment, kiedy przychodził kumpel, piłkarz tak? no w wiali tak. to w ogóle był przecież grającym trenerem więc no. jednocześnie kolega z boiska i trener gdzie to przez jakiś czas działa a potem nagle przestaje, przestaje, wysypuje się, okazuje się wszyscy że jednak... się jakoś jednoczą przeciwko byłemu trenerowi tak, tak tre tre trener, kolega tak, działa tak. przez jakiś czas, no a potem wcześniej czy później szef musi zostać szefem a podwładni podwładnymi i w momencie jak ta a z hierarchia jest tak, zachwal no, ben... znaczy znaczy patrzyłem co robi Benitez też przy linii bocznej i drużyna gra u siebie e, z City i on cały czas im pokazuje nie, że gramy linie blisko, przesuwamy się tylko on cały czas pokazuje powrót, powrót, powrót cały czas cofa no, zawodników. Tego się swoją... o Benitezie. No, no jakby... właśnie, właśnie, niestety. No. Benitez też wygrał przecież Ligę Mistrzów z Liverpoolem, ale też to nie był Liverpool, który grał w piłkę, tak jak na przykład grała Walencja Beniteza, bo Walencja Beniteza grała piłkę szybką, konstruowała... No to chyba ostatni klub Beniteza, który tak grał. Potem już... tak. No, tak. I od Walencji już... to już jest coraz gorzej. Co, co, co widać było po przebiegu tej, tego finału Ligi Mistrzów. tak, tak no. No, Myślę, że w Walencji to było trochę też tak, że tam zawodnicy mu się wymykali spod kontroli. Tam było bardzo dużo indywidualności wtedy w tej, w tej Walencji. Dużo piłkarzy, którzy mieli takie zacięcie do gry ofensywnej i chyba ich nie był w stanie aż tak opanować. Okazuje się, że czasami taki przypadek powoduje, że konsekwentna gra w obronie i kilku wariatów z przodu, którzy nie posłuchają trenera, przynosi lepszy skutek niż, niż zdyscyplinowana drużyna, taka jak, jak wyglądał na to Liverpool, czy, czy w tej chwili wyglądała w tym pierwszym meczu z City. Chelsea, bo City no też powinien wygrać 2-3-0. No. Pamiętajmy, że finał, finał Liverpool-Milan, ten słynny, też był taki, że po pierwszej połowie... Wydawało się, że jest poza Znaczy, póki oni grali, tak jak Benitez im to im wymyślił, to <laughs> było 3-0 dla Milanu, a w Potem, drugiej było... połowie to już 3... poszło na wariata, podejrzewam, tak. to nikt, nikt już się nie przejmował Benitezem kimkolwiek. A Potem były rzuty karne. Tak, tylko po prostu no, trzeba było gonić wynik, tam już nie było czasu na nic, tylko były indywidualne umiejętności piłkarzy, dużo szczęścia i, i, I tyle. No, I Jerzy Dudek. Jerzy w bramce. skaczący I, i, i, i tak dalej. No tak, tak Bo no. pamiętamy, że przecież Benitez przez cały sezon powtarzał, że to nie jest klub, który cokolwiek osiągnie, że on dopiero ma zamiar go budować. Tak? On tego Liverpoolu po wygraniu Ligi Mistrzów wyrzucił chyba pięciu piłkarzy, i, i potem budując ten Liverpool, kupując piłkarzy, których chciał, już nigdy niczego nie wygrał, tak, tak poza tam a, nie wiem pucharem ligi chyba. A jeżeli jemu się wydaje, że on teraz będzie budował Chelsea, do której właśnie zostali sprowadzeni tacy piłkarze jak Oscar, jak Eden Hazard i, i paru, paru innych, czyli zawodnicy, którzy są młodzi i na nich na nich drodzy dodam co, co przy pieniądzach Abramowicza i jego humorach też ma niepośrednie znaczenie, no to on jeżeli nie, szybko nie poukłada tej drużyny w taki sposób, że ona przy okazji nie będzie wygrywała, ale przy okazji musi grać ładnie, bo u Abramowicza to Mourinho sobie mógł pozwolić i też do czasu na to, że drużyna była pozbawiona trochę stylu bo po dwóch mistrzostwach nagle drużyna była zmęczona, tak jak o dziwo teraz nagle zmęczony i bez stylu również, bardzo mi przypomina Chelsea tamtą, obecny Real Madryt, Mourinho w swoim trzecim sezonie i, i nagle się okazało, że Abramowiczowi już cierpliwości nie starczyło, raz, że do stylu, dwa, że do tego, że drużyna straciła do listopada więcej, więcej punktów niż w sezonie mistrzowskim do lutego. Uwaga, Real Madryt teraz do końca listopada stracił więcej punktów niż w ubiegłym sezonie do początku marca. Także gdzieś te punkty, jasne, że Liga nie jest moim zdaniem też przesądzona, ale wystarczy, że Real Madrid przegra kolejny mecz z Atletico, będzie 14 punktów straty do Barcelony i wtedy już można mówić o tym, że Liga jest przesądzona. I co wtedy? Murinio wtedy się utrzyma w, w Realu tylko dzięki temu, że ma w perspektywie Ligę Mistrzów. No ale to trochę, to tak, trochę, tak, trochę mi to przypomina tamtą sytuację. Z, z, także stąd to takie wyciągane przez prasę, która go szczerze nienawidzi po prostu w Hiszpanii. I to nie mówię o prasie katalońskiej, tylko o prasie madryckiej, bo po tym jak on na przykład potrafi do dziennikarza na konferencji powiedzieć Twoje pytanie nie zasługuje na to, żebym Jana nie odpowiedział. No to, to umówmy się, dziennikarze... Jeżeli konferencje A, co, zale... wyglądają tak samo jak Zależy od pytania, to jest, tak. Często jest, jest bardzo dobra odpowiedź. Yy, wiesz co, no jest tak, że tak zwany urzędnik prasowy, ten press, press officer, tak zwany na konferencjach przy końca Espina w Realu Madryt ma tak, że jest, ma porozumienie, że czasami pytanie nie pada, po prostu dziennikarz podnosi rękę i... On się pyta gestem, czy ten, czy ten dziennikarz może udzielić pytania, zadać pytanie, i Murinio mówi, że nie. Murinio sobie wybiera, którzy dziennikarze mogą zadawać pytania, a którzy nie mogą, mimo tego, że ci dziennikarze otrzymali akredytację a są, nie mogą zadawać pytań, dlatego że napisali no jest, coś nie po jego myślach. Tak, jest, myśli. Tak jest znaczy, chyba na całym świecie. No właśnie nie. No, znaczy, wiesz, jak patrzę, znaczy. tak właśnie na porównując to do Polski, no bo jakby ten medialny rynek tutaj znamy pewnie najlepiej. A pewnie jakbym był trenerem, jakbym zobaczył paru dziennikarzy na konferencji, to też bym się modliło, o to, żeby mi nie zadali pytania. <grym> ale zwykle Bo jest wszech, co... co się dają w pierwszym rzędzie tak. i to oni Bo zadają pytania. Po tym pytania. pytaniu pozostaje tylko schować czasami twarz, tak. ukryć twarz w dłoniach i, i wiesz, i puknąć się o ścianę mocno. No tak, niestety, ale zdecydowanie jest, jest lepiej, na przykład tak jak ostatnio trener Fornalik po meczu z Urugwajem na jedno z pytań odpowiedział, to polecałbym panu obejrzeć ten mecz jeszcze raz, na przykład. I nie dość, albo doszkolić przepisów, albo, ale albo tak, tak, a, tak, takich prostu. pytań można udzielić. Po prostu. Tak. Można, swój tak, autorytet, udzielić odpowiedzi. Nie widzę większej, większej, większej różnicy między tymi dwoma odpowiedziami, szczerze mówiąc. No nie, jeżeli nie pozwalasz komuś zadać pytania, dlatego że źle nie, wygląda. Albo mówiłeś coś... wcześniej, że po prostu odpowiedział mu, że pańskie pytanie nie zasługuje na odpowiedź. Po, odpowiedź polecam panu obejrzeć mecz jeszcze raz. Jest tego samego typu odpowiedzią. No, no, nie to do, do, no nie do końca, nie no, do końca, Wydaje mi się, że cały No nie, no tu tu no, nie, no tu możesz wyciągnąć wnioski, że on nie wyciągnął, że dziennikarz. A z tego kasz... jeżeli mówisz, że nie zasługuje na odpowiedź, jakie wnioski wyciągniesz? No może powiedzieć, że gościa nie lubisz po prostu, tak? Albo po nie prostu, podoba nie. ci się tak jego gadka. Tak samo, gadaps dury, no. Tak. No, ale tu jednak jest jakaś wskazówka o co chodzi, tak? dlaczego, dlaczego uważam to za bzdurę, chociażby to no, wyjaśnienie komuś, dlaczego jego pytanie dlaczego jego pytanie zasługuje na odpowiedź o. nie ma żadnego wyjaśnienia, to jest po prostu stwierdzenie polecam mecz obejrzeć jeszcze no, raz dokładnie, tak? ale no, wiesz, tak, trzeba no. by znać pytanie jeszcze które było, tak. na które ta odpowiedź to tak to padła znaczy, pytanie było takie, dotyczyło to, to akurat o, o ten że dużo mówi, to na które odpowiedział trener Fornalik, że Dużo opowiadamy o tym, dlaczego Robert, że Robert Lewandowski dużo pracuje dla drużyny, a przecież nie widać było tego dzisiaj na boisku. No, no to według mnie to jest odpowiedź na pytanie. No, ja Poszę, polecam obejrzeć mecz. mecz jeszcze raz. No i tyle. Nie? No, pan dziennikarz oglądał go w telewizji, pewnie popijając drinka i wtedy Albo... widać tylko to, gdzie, na przykład obszar boiska, gdzie jest piłka. Obawiam się, że było inaczej, bo gdyby go oglądał w telewizji tam na przykład, tam gdzieś tam, gdzie ten mecz był, no, w Gdańsku. w Gdańsku. W Gdańsku nie wiem, jak to w Gdańsku wygląda. To no jest duża to fajna proste. sala konferencyjna, gdzie wiszą monitory. No to i możesz tam, obejrzeć mecz. Na, w telewizji, popijając drinka, i tak można zobaczyć więcej niż jak się jest dupo a, dzień, a nie dziennikarzem i stoi się na przykład przy linii. To wtedy się już w ogóle nie ma pojęcia. <śmiech> no znaczy, generalnie... nie, nie, przepraszam, znaczy... ale, ale właśnie to, czy zawodnik pracuje, na przykład grając bez piłki, tego nie widać tak, w telewizorze. Tam, to prawda. Tak, a na stadionie widać. Ale jak nie wiesz, jak patrzeć, to jak stoisz przy linii, to tym bardziej jak tego nie widzę. nie wiesz, jak zobaczysz. patrzeć, to możesz oglądać na sześciu monitorach. Z, tak, z każdej i kamery nic jednocześnie. Pomoże. I, i tak się nie da. Szczerze, a szczerze mówiąc, jeżeli już dziennikarz inteligentny w miarę chciałby zadać pytanie selekcjonerowi o postawę Roberta Lewandowskiego w meczach reprezentacyjnych, to raczej powinien się zapytać o to, czy Robert Lewandowski nie gra za daleko od pomocników, czy trener jest zadowolony z jego współpracy z Obraniakiem, która no, nie wygląda za tak jak. To trudne pytania. E, albo... One wskazują na, na, pew, na, na pewne procesy <śmiech> albo, myślowe. A, albo czy Robert Lewandowski jego zdaniem czuje się lepiej w systemie 4-4-2, albo bo czy Robert Lewandowski nie powinien grać jako zawodnik trochę cofnięty, rozgrywający piłkę z głębi, a nie zawodnik grający na szpicy? Może, czy trener może będzie może próbował tego? ten mit, który się przewala co i raz przez media na temat tego, jak to Robert Lewandowski lekceważy sobie reprezentację w stosunku do gry w Borusji. No jest taki co, mit i on tak, panuje. Co jasno wynika z tego powodu, że, że w ogóle strzela, strzela bramki, a tu nie strzela. No bo jest inaczej ustawiony zupełnie. No ładnie, ja poza jest prosta, tym... Inaczej ustawiony, gra z innymi piłkarzami, tak. no... Po jest, jest wiele rzeczy, które nie, się na to tym, bo, bo, albo, albo po prostu tak jest. No. Może za pół roku będzie odwrotnie. W Borussii starzy mu się pięć meczów, w których nie strzeli gola, a w prezentacji strzeli trzy. No. I, I co wtedy? I wtedy ma Klop i cała, cały Dortmund yy, krzyczeć na niego, że, że sobie lekceważy grę w Borusji. No, wystarczy, wystarczy popatrzeć Klopp i Dortmund na to. Ale mają że... inne powody, żeby nagle nie bo, bo, bo, no, bo, bo Robert Lewandowski <gry> teoretycznie ustawiany w Borussii jest na szpicy. To, ale jeżeli jest teoretycznie ustawiany jako ten wysunięty napastnik. Ale jeżeli zobaczymy, w jaki sposób on do sytuacji strzeleckich w Borusi Dortmund dochodzi, to oprócz goli, które zdobywa głową przy stałych fragmentach gry albo przy wrzutkach w pole karne, których w Borusi jest trochę jednak, to większość goli to są gole, które biorą się z tego, że on wraca na 16-18 metr i rozgrywa piłkę krótko, czy to z GC, czy to gra z Błaszczykowskim, Piszczkiem, czy z krojcem, czy nawet ze wchodzącym z boku Szmelcerem. I tam z tej małej gry, z tego, że on wchodzi już trochę rozpędzony, bierze się bardzo duża ilość jego, jego bramek. Część goli oczywiście bierze się z gry klasycznej, takiej dziewiątki, albo tyłem do bramki, tak jak w meczu z Ajaxem, albo tak jak w ostatnim meczu ligowym w weekend gdzie on po prostu wybiega z za linii obrony. Tak? No ale to, jest, to, to tylko świadczy o nim, że jest zawodnikiem bardzo uniwersalnym i strzela tych goli dużo w różny sposób. W reprezentacji Polski on, przypomina mi się od razu to, jak Brożek został zrzucony jak na drugiej połowie i piłki wszystkie były do niego. I trochę to tak jest, że linia pomocy gra w reprezentacji Polski o dobrych 8-10 metrów dalej, od Roberta Lewandowskiego niż no bo, linia no, pomocy. No, w no Borusie, tak, no bo to jest inna linia pomocy. No, no Krychowiak i Polański w porównaniu do nie Gece, wiem Rojsa, Gece, ce... Grozkrojca. No to są całkiem in, in, inna charakterystyka piłkarzy, więc no, po prostu Nawet... reprezentacja Polski gra inaczej. No. Po prostu. A, jeszcze, krótko. a do tego dodajmy jeszcze skrzydłowych, którzy w repre... mówię o, o Piszczku i na przykład Szmelzerze, tak? że, którzy grają zupełnie inaczej niż ci... W... Nawet Piszczek u nas w reprezentacji nie gra tak, jak gra. Re... bo gra z innym zespołem. Bo w Piszczek w reprezentacji Polski więcej broni, mniej atakuje. Zobaczmy, że jedna najlepsza okazja w meczu z Urugwajem wzięła się z tego, że Robert Lewandowski wrócił na swoją połowę i podłączył się do akcji bokiem Piszczek. On hmm. rozegrał z nim piłkę i, w, w, i wpuścił piszczka na pozycję y, sam na sam i y, y, y, y, y, y, y, y, tam prawie była z tego asysta. I to się wzięło z grania takiego, jak, jak grają oni w, w Borusi Dortmund. Taką akcję zagrali raz. Tylko, że żeby w ten sposób grać trzeba mieć komfort y, y... Tak, No właśnie to Przede była... wszystkim bierze się jeszcze to z tego, o czym zawsze mówimy. No Różnica między reprezentacją a klubem. No, w klubie oni są codziennie. Oni po prostu codziennie te warianty ćwiczą, wiedzą kto, gdzie będzie. Mogą do siebie grać w ciemno. Reprezentacja ma nie wiem, trzy dni raz na pół roku, czy tam, nie wiem, trzy dni raz na trzy miesiące, kiedy się spotyka i to spotyka się też nie zawsze w tym samym składzie. No, nie da się wszystkiego w prezentacji aż tak dopracować i tak wszystkiego sobie poukładać, jak w klubie, no, tak, no to, tak będzie zawsze. No, natomiast, natomiast słuchając trenera Fornalika, jeszcze raz powtórzę, że mam, mam wrażenie, że po meczu z Urugwajem on dużo rzeczy zrozumiał, bo to rzeczywiście był mecz, który obnażył słabości nasze i w ofensywie, i w defensywie. Wystarczy obejrzeć rzeczywiście kilka meczów Borussii, czego pewnie nie robił zbyt wnikliwie Smuda. Żeby znaleźć odpowiednie miejsce Lewandowskiemu na boisku, problem jest też inny. Nie bardzo jest, nie bardzo ma kogo ustawiać przed tym Lewandowskim, jako, próbował Saganowskiego, próbował takiego rozwiązania Fornalik wcześniej. Chciał... No, czy, no, będzie zdrowy sobie, no, bo teraz tak, był problem no, chciał taki, że Sobiech sobie był, na... był kontuzjowany na... przez chwilę i akurat nie mógł zagrać. No I tak. właśnie to jest kolejny problem prezentacji, tak? tak. że przez te trzy dni, które masz i nagle ci jeden człowiek wypada i już... W a sytuacji tutaj... takiej jak polska drużyna, gdzie nie ma czterech zastępców czekających w kolejce, no to a w, zaczyna się prowizować. A w, w Borusii Dortmund jest tak, że nie robiąc żadnej zmiany yy, z ławki możesz przesunąć, czy to Roysa czy to Mario G.C., bo każdy z nich ma umiejętności do tego, żeby, żeby wejść wejść razem z akcją, zmienić się pozycją, cokolwiek, tak? Zagrać jeden z, jeden z, z manewrów, które się trenuje, na tre... pracuje się nad nimi na treningach. Nie robisz zmiany z ławki, po prostu, po prostu robisz krzyżówkę, zmieniasz zawodników pozycjami i grają co innego. No i to było widać przy, przy ostatnich chociażby meczach Borusii gdzie Royce ładował gola za golem, a jak nie robi tego Royce, to robi to zaraz Lewandowski. No, no ale my sobie Roysa do reprezentacji Polski nie kupimy, ani Gece Nie. Póki co. Może to i dobrze z drugiej strony. <laughs> Dopiero by było. że zakończyła się sprawa tak. Damiena Perkisa z, z tym. Z Tomaszewskim Jankiem. Z Tomaszewskim Jankiem. Per Perkis wycofał tam. To Okazało to się, oskarżenie. że bycie francuskim śmieciem nie jest obelgą. Aha. Znaczy ja powiem, że tam doszło do jakiejś, znaczy z ugody. tego co, tak. znaczy nie ugody, tylko podobno w Polsce to nie, nie było nigdzie pokazane, nie wiem dlaczego. Był jakiś program w telewizji francuskiej, gdzie wystąpił Tomaszewski i w telewizji francuskiej przeprosił. Aha. I to było jakby powodem tego, że Perkis wycofał to, to oskarżenie. Zresztą jak widziałem już po tym dwa razy, dwa wywiady, czy tak telefoniczne rozmowy w, w telewizji z Tomaszewskim, to on taki w tej sprawie mocno przygaszony, jak zawsze jest taki mocno do przodu i, i to tutaj jakoś się dostał po, a po ja głowie, będąc, bo a wycofuje ja się, że on tu nie chciał obrazić i to w ogóle i nie tego, i że w ogóle reprezentanci, polscy, reprezentanci Polski nie powinni między sobą sporusz ostrzygać w sądzie i tak dalej. No, no, czyli czy... go tam przydeptali. No, no <grym> to wygląda. No, no, pewnie tak, bo to no, Francuzi tam, naród niby w czasie ostatnich konfliktów zbrojnych, światowych, nie, nie zyskał sobie zbyt nie, op, opinii, e, prawda, zbyt dzielnych. Tam ducha francuskiego w to nie mieszał. <grym> e, no, natomiast był. oni o dobre imię, dobre imię swoich tam reprezentantów, rep tych e, obywateli, na przykład to już w mediach, czy to we France Football, czy to w L'Equipe dbać potrafią. I a propos tego, co powiedziałeś, to yy, widziałem się z koleżanką, która jest córką pana Jana Tomaszewskiego, z czasem, jak wiadomo, Cię widuje, i ona miała gazetę, która właśnie do niej przyszła pocztą i to była jedna z dużych miesięczników francuskich piłkarskich, który tytuł teraz nie pomnę, gdzie znajdował się no, sześcio stronicowy wywiad z Janem Tomaszewskim jako legendą futbolu. No i połowa tego wywiadu, połowa pierwszej strony w tym wywiadzie to była sprawa Perkisa i francuskiego śmiecia. Ja co prawda nie znam francuskiego za, za dobrze, no ale tam jako tako potrafiłem z kontekstów wyciągnąć, do czego pytanie i odpowiedzi dotyczyły. No i rzeczywiście bardzo był taki ugodowy Tomaszewski w odpowiedziach na, na te pytania. Bardzo że... jeszcze taka niepotwierdzona nie zupełnie plotka, którą dziś słyszałem, bo... Niepotwierdzona plotka. Tak, znaczy już taka, no, bardzo asykuracyjnie. Nie brzmiła niepotwierdzonych to... to... plotek. To... Na przykład odejście Mourinho do Paris Saint-Germain tak, jest plotką jest... potwierdzoną, bo była w prasie. Plotka bo, z trzech bo, źródeł. Bo, no, nawet nie jestem pewien, czy to prawda, że babcia Perkisa nadal mieszka w Polsce, yy, po prostu tu mieszka, jest Polką-Polką i mieszka w Polsce Polką, I, Polką. i gdzieś tam yy, pan Tomaszewski też został, yy, nie wiem czy bezpośrednio, ale jakoś tam spiknięty z babcią, yy, która tam właśnie wyraziła swoje... Przylała mu torebką. No, nie, po prostu tylko powiedziała, że ona ma wnuka Polaka, jest bardzo dumna z tego, że gra w prezentacji Polski i że, że tam nikomu nic do tego, no i tyle. Pięknie. Tak jak Babcia Czekałajta. Właśnie też mi przyszło do głowy Babcia Czekałajta. <grym> Albo ojciec Bolesława Szmajchela. <grym> tak, który, osta który ostatnio też się wypowiedział, ojciec Bolesława Szmajchela, że Murinio był dogadany z Abramowiczem na wypadek, gdyby y Di Matteo nie wygrał jednak Ligi Mistrzów. I widziałem taki wywiad ze Szmajchelem, który mówi, że... Ale z Szmajchelem czy z ojcem? Z, Piterem, z Peterem Michaelem nie z Bolesławem, nie, z Bolesławem nie nie nie, nie, nie, nie, z, z Peterem to był w ogóle dziadek Pitera nawet tak, tak, tak. No i ten i Peter Schmeichel mówił, że Wiedzieli o tym wszyscy w Anglii Że jeżeli Di Matteo nie wygra Ligi Mistrzów, a wszyscy wiedzieli, że on jej nie wygra Bo jej wygrać po prostu nie może No to trenerem będzie Mourinho Który U, prawdopodobnie tą Ligę Mistrzów Wygra, albo jeżeli nie wygra Ligi Mistrzów To przynajmniej wygra Ligę Hiszpańską I, w, i dzięki temu wróci do W chwale, w chwale do Chelsea w której będzie pracował nad tym, żeby tą Ligę Mistrzów wygrać w tym sezonie. No ale okazało się, że Di Matteo zrobił psikusa, wygrał Ligę Mistrzów, nie wygrał jej, nie wygrał jej, jej Mourinho, no i ten, ten knuty plan, plan poszedł. jak to powiedział słynny Siara Siarzewski. Tak jest, no tak jest. właśnie tam. No ale to, to taka plotka potwierdzona przez... A propos, a propos, a propos plotek <laughs> potwierdzonych, niepotwierdzonych, to ja tak teraz polecę trochę faktem. Jak wam, wam powiedział takie zdanie, że Boniek, Boniek jest w finale, to co byście... Boniek jest w finale? Aha. Co jakiś prasowy tam... Nie, nie. Jaki Oskar Boniek-Garcia, o którym kiedyś a, chyba już tak. mówiliśmy. No tak, tak. mówiliśmy, awansował do finału MLS z swoją jakim drużyną to, to W gazecie było dokładnie tak samo. To jest że Boniek prostu, w finale? Tak, tak? Jest, że <głos> oni są się przebijają teraz a. mądrością. Na Oscar o, Boniek, Garcia Houston Dynamo, tak, LA Galaxy czyli David Beckham kontra Boniek a Boniek ma na koszulce Boniek jak gra tam w tym MLS-ie. nie żaden Oscar nie Garcia, tylko po prostu ma na koszulce Boniek Świetnie, powinien mieć dwudziestkę jeszcze Ale nie zwróciłem uwagi, jaki ma numer, prawdę mówiąc. Nie śledzę MLS, aż tak. tak. Boniek w się Zawsze jest to promocja, jakby na to nie patrzeć polskiej. Nie, nie to. Tak, podobno nawet ktoś Zawsze mu tam... Pytanie, ktoś, skąd ten bońek, ktoś mu tam chodzi? doniósł, że, że, że jego... Jak się nazywa kogoś, po kim się dostanie imię. Jak to mu doniósł? No nie wiedział, myślisz? Nie, nie, on aż tak się nie interesuje. No, żeby wiedzieć, że. Ojca po... nie zapytał, tato, a dlaczego mam takie dziwne imię. Nie, nie, nie, to, że został prezesem PZPN-u, Zbigniew Boniek się a, dowiedział to, teraz. A, okay. Nie, to, kim był Boniek, na to on wie. Nie. Ale właśnie dowiedział się niedawno, że został prezesem PZPN-u i podobno bardzo go ta wiadomość się poruszyła. I, że, mhm. że nawet podobno powiedział, że chce przyjechać do Polski, w związku z tym i zobaczyć, jak to wygląda i spotkać się z, z ojcem krzesnym Tak, no właśnie, właśnie, to do powiedzieć z kim? No, <głos> Zastanawiam się na ile w Boniek wie o istnieniu Tego drugiego Myślę, Boniek, że nie, Bońka Wiem, że no przecież prasa trąbi wie. Nie, Bonik że Boniek czyta gazety Myślę, że wie No to tyle, a propos to kończymy Pudelka już no nie, to zawsze można popudelkować. Generalnie mieliśmy omówić faworytów lig, wyszło nam, że Bayern jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Niemieckiej. Znaczy mi nie tak wychodzi. Z no faworytem jest, ale ja bym właśnie. jeszcze... Ale faworytem Zubełuje. jest co roku. No właśnie, faworytem Bayern to jest zawsze. To znaczy, wydaje mi się, że generalnie można sobie teraz pokazywać, wskazywać na faworytów, ale jeszcze, że tak powiem, kości nie zostały będzie, rzucone. tym będzie końca, ważne też, tak? co się stanie w Lidze Mistrzów. Jeśli Bayern tak. będzie szedł do finału, albo Rusja odpukać, Odpadnie po wyjściu z grupy od razu i będzie miała znów na głowie tylko jedne rozgrywki, to od razu stanie się groźniejsza. A już są oczywiście wyliczenia tam procentowe, kto na kogo może trafić, gdzie znaczy i tak dalej. Ale bardziej klarowna sytuacja jest mimo, mimo wszystko w lidze hiszpańskiej, hiszpańskiej chociaż no tak. też zawsze wszystko Znaczy, to, może jest, się to jest sytuacja, ale. Znaczy, zmienić. oczywiście, że 11 punktów da się odrobić, tak? biorąc pod uwagę, że tam tych kolejek jest tyle, ile jest. No to jest rzeczywiście koniec lutego, to czasami jeszcze, ba, jeszcze Barcelona z Realem nawet ze sobą. Zazwyczaj jeszcze nie, nie koniec listopada to jeszcze ze sobą nie grały, o, przypomnijmy, że manik. Nie z tym lutym. No nie, nie. Że już jest luty? W lutym będzie już po drugim, po drugim meczu Barcelony z Realem i i wtedy będzie można mówić o tym, czy, to czy też... No i wtedy też... właśnie też będą, no, znaczy no, myślę, że ani Barcelona, ani Real nie odpadną w Lidze Mistrzów. Tutaj... Barcelona według, według A, statystyk... więc nie wiadomo, nie wiadomo no Realowi się zdarzało, także... Tak, no Barcelona według statystyk w losowaniu, na, po zakończeniu tej Ligi Mistrzów, największe szanse procentowe ma na to, żeby trafić na Arsenal. I na Milan. Tak wychodzi. No bo tam odpadają niektóre drużyny hiszpańskie, które zajęły drugie miejsce w grupie, wiadomo. Odpada oczywiście drużyna, która zajmie drugie miejsce w grupie z Barceloną, czyli albo Benfica, albo Celtic. I tutaj też będzie ciekawie, bo się wszystko rozstrzygnie. Celtic musi liczyć na Barcelonę. Z Arsenalem byłbym raczej spokojny. Wtedy. No z Arsenalem w tej chwili, bo Arsenal to jest drużyna, która gra w piłkę, podobnie jak Milan. No to są drużyny, jak się popatrzy na miejsce w tabeli yy, obu zespołów, czy to Arsenal, czy Liverpool, czy Milan, to są takie drużyny, które ani, ani się nie prezentują jakoś specjalnie na boisku, ani dobrze w tabeli nawet nie wyglądają. Ani tru, nawet ciężko powiedzieć, że one grają w, w jakimś stylu, bo styl Liverpoolu to jest w tej chwili, no, jeżeli to, że... Suarez coś zrobi, to drużyna to, że... gra. Liverpoolu W Milan, Milanie, gdyby nie El Saravi, który trafił na najgorszy moment w historii Milanu ostatnich lat, a wygląda na to, że wcale lepiej w Milanie nie będzie w przyszłości, dlatego że nie zapowiada Milan żadnych wielkich transferów i raczej się mówi o tym, że będą kupowali piłkarzy młodych i obiecujących i raczej tanich więc wielkiej ofensywy tam po, po wybitnych piłkarzy też nie będzie. Oni raczej szukają zawodników typu kogoś z rezerw Barcelony, kogoś z rezerw Arsenalu, kogoś może utalentowanego z takiego kraju, jak Polska, yy, Czechy, tudzież inna Rumunia. Jakże... No. <grafy> a, a z, kolei... z swoją drogą, tak przepraszam, że ci przerwałem. ale to zrobiło się rzeczywiście trochę tak, że o ile do niedawna to z Czech, z Rumunii, z Bułgarii, tam ci, ci młodzi piłkarze masowo jeździli do klubów zachodnich, to teraz Polska, jeśli nie dołączyła, to tak nawet może trochę wyprzedza. Ja myślę, że to jest sprawa pokolenia pewnego, które teraz wchodzi, wchodzi. które mhm. już, że tak powiem, uderzyło w wieku no ale, pocholęcym ale... do różnych szkółek. No dobrze, i... ale, ale to, to, to, dlaczego w Czechach nagle to się jakby zatrzymało? no to też pewnie jest kwestia tego pokolenia, o którym o czym mówiliśmy, że to tak trochę falami jest, tak, że też jest pewnie trochę tak, że skałci bardziej zwracają uwagę w pewnych momentach na, na pewne drogą. nacje i my możemy chyba podziękować trochę zainteresowanie temu, co zrobił dla polskich wszystkich zawodników, co zrobiła właśnie Borussia, tak, interesując no tak, no się i promując w jakimś sensie A z drugiej zawodników. strony warto dodać, że tak, mówiliśmy o Belgii, w której bardzo się do, nagle po latach posuchy, bo od 1982 roku, 1986, gdzie jeszcze były jakieś tam te podrygi ostatnie w mocnej Belgii, to nie, nie działo się nic. Teraz jest reprezentacja i są piłkarze belgijscy rzeczywiście w cenie. Mhm. No to zrobiło się tak, że jeżeli popatrzymy na Hustiego czy Szalaja, jak grają w piłkę Węgrzy młodzi, to i to też jest tak trochę, że Szalaj przecież trafił do Niemiec via Real Madrid, więc też był w, szkół, w tak trochę jak Kamil Glik. Nie, nie sprawdził się w Realu B. Kamil Glik trafił do Torino, a, a Szalaj trafił do Niemiec I, i, i ci Węgrzy też mają teraz taką generację, że, że reprezentacja pnie się w rankingach i piłkarze młodzi węgierscy są lepiej postrzegani niż na przykład młodzi piłkarze z Czech. Dokładnie, 10 lat temu. No to Nie to prawda? Czechów w, w, w dobrych klubach europejskich, no to było pełno, cała reprezentacja była, była złożona. Tak, a jak popatrzysz na tak, popatrz... rosyjskich na przykład. Tak, tak, no dokładnie, jak popatrzysz na tabelę, jak w Kikera, w którego śledzimy generalnie, bo to najlepsze narzędzie pewnie do, do pracy, no to wystarczy popatrzeć, jakie noty, oprócz tego, że noty zbierają, chusty, szalaj, błaszczykowski, lewandowski i piszczek na przykład. To wystarczy popatrzeć na ranking strzelców. Zauważyliście, że przepraszam, że ci przerwę. Teraz mi się przypomniało, że y, oficjalna y, strona internetowa Bundesligi od pewnego czasu jest również po polsku. Trzy języki: polski, angielski i oczywiście niemiecki. No, to nie zauważyłem. No jest. No, jest patrz. cały serwis zrobiony po polsku i to jest oficjalna strona Bundesligi. No, no wiesz. No. Bardzo dobry ruch. Bardzo dobry ruch. Duże zainteresowanie. Bliski rynek. Tak naprawdę można spokojnie, o czym mówiliśmy nieraz, jak się chce zobaczyć kawałek świetnego europejskiego futbolu, to najłej, najłatwiej jest wsiąść w pociąg i pojechać na przykład Moskwy. No, no właśnie to chciałem powiedzieć. A propos Moskwy, a propos Moskwy zobaczcie. A propos tak. Zobaczcie tak, Spartak nie wyszedł z grupy, Zenit, Zenit też z grupy nie, nie, nie wyszedł i znowu rosyjskie drużyny nic, nic specjalnego nie ugrały. A, a, a tak mi do głowy przyszło. Aż, Jak już a... jesteśmy... No? O, tam, tam się trochę zaczęło też sprowadzanie gwiazd za duże pieniądze zupełnie bez głowy. To, mhm. jest, no, to się nigdy tak, nie sprawdza. To jest budowanie ligi w taki sposób... Chciałem jakiś... tak A propos tego, co mówiłeś, pokolenia, które przychodzi tak zupełnie związane ze sportem, ale gdzieś ostatnio w radiu usłyszałem, że ktoś wyliczył, że za dwa albo trzy lata będzie pierwszy raz chyba od czasów wojny taka sytuacja w Polsce, że dla wszystkich absolwentów szkół średnich będzie miejsce na studiach. Bo Boże, masakra jakaś i możemy zadać sobie pytanie, czy to dobrze, czy źle. No, ale sytuacja, która dla nas to w ogóle jakaś, jakiś kosmos, gdzie no tam ja się zdawało na studia, gdzie było 30 kandydatów na jedno no. miejsce na przykład. Do nas, do nas na archeologię. Ale my to zdawaliśmy na bardzo ekskluzywny wydział, znaczy po tak, którym znaczy... nie było pracy żadnej. Znaczy wiadomo, że do tego, do tego jest zastrzeżenie oczywiście, że nie każdy trafi tam, gdzie chce, tak? Bo tak. nadal będą wydziały bardziej oblegane i mniej. Czy też szkoły powiedzmy mniej lub bardziej prestiżowe, no, niemniej tych szkół powstało na tyle dużo, że praktycznie każdy gdzieś się może zmieścić. Jak ludzi będzie ludzi chciał. jest mniej, a szkół jest więcej. Tak, dokładnie. Szkół jest coraz więcej, ludzi mniej. I tak jakieś tam prognozy czytałem, że w ciągu pięciu, sześciu lat zostanie w Polsce 50 szkół wyższych, w całej Polsce, maks. bo nie będzie potrzeby na więcej. No i dobrze. Szkoła dziennikarska Hiera Wańkowicza może ją w tym podcaście. Pożegnać. <laughs> Możemy. Kiedyś, no, nawet, tak. kiedyś nawet studiowaliśmy razem w czymś, co było przy w szkole. Tak, to była druga szkoła obok Centrum, jak to się nazywało? Centrum Dziennikarstwa w Centrum Dziennikarstwa takie? w Warszawie, tak. I ona po była dziekam. w tym samym budynku, co. Pani właścicielka po trzech latach zna... wzięła pieniądze <laughs> i tyle ją tak. widzieli. I, znam... I nie dostaliśmy dyplomu, broń Boże. <laughs> nie zdążyliśmy. <laughs> jak znam życie, to w tym budynku zaraz będzie klub nocny. Go, go jakiś. No, albo jakaś knajpa z kawą i ciastkami, bo tam teraz Ale przynajmniej powstaje. sobie w miłym towarzystwie postudiowaliśmy tam przez chwilę. Ja tam, ja tam na bardzo... Na tą szkołę jako jeden z ostatnich zdążył skończyć niejaki Mikołaj Lizut, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Mikołaj Lizut ją kończył na przykład Krzysztof Ziemiec, który prowadzi teraz Wiadomości, był ze mną na stypendium nawet jakimś w Niemczech, bardzo przyjemnym. Za które jeszcze wtedy ktoś zapłacił, nie ja. Słuchajcie, no. wracając do sportu, jakby zamykając może budelka, chociaż nie wiem, czy budelka da się zamknąć, bo na pewno jeszcze... W klatce. To zastanawiam się, czy coś poruszymy a propos niekończącej się opowieści z, z Lewandowskim z jego. Znowu? Czy możemy to skomentować w, szybko? Dlatego, że tak. No dobrze, no, bo Rosja powiedziała cenę, z tego co wiem ostatnio, wyceniła chyba na 25, tak, 25 milionów milion. euro. Tlenu. To jest pewien krok, tak? Znaczy, Chociaż z drugiej strony też pojawiła no się i wiadomo, taka informacja i... chyba od dyrektora sportowego że generalnie to oni się zastanawiają, czy im się, im się to opłaca. No tak. Bo jeśli oni mieli go sprzedać, by, to teraz. A być może opłaca im się go zostawić i nawet potem go za darmo stracić, bo bramki jakby i to, co on przyniesie dla zespołu, będzie więcej warte niż te 20 lat. Znaczy sprawa jest prosta, bo Rusja trzyma rękę na wszystkim w tej chwili. Bo, bo pra... <grym> jeżeli chodzi o Lewandowskiego. Dlatego, Barack że... Obama na przykład, słyszałem, <grym> że miał, miał duże wsparcie. <grym> to znaczy, że chodzi o kontrakt Lewandowskiego. Dlatego, że co? Lewandowski odejdzie. I co? Odejdzie w tej chwili, jeżeli chciałby odejść, tak? Odej z powodów finansowych to jest powód ale sportowo bo nie właśnie, zagra na wiosnę tak. w Lidze Mistrzów. Tak. A poza tym... Czyli co? Po to teraz strzelał cztery gole w Lidze Mistrzów. No nie, e... czy, znaczy według Prawie mnie... dogonił Krzysztofa Warzychę. Według mnie odejście Lewandowskiego teraz na zimę to, Sportowo... to, jest, to jest nierealne. Sportowo znaczy, jest bez sensu. To się nie opłaca ani jemu, ani Borussii. Więc ani klubowi, który go kupi jeszcze dodatkowo. To się Bo też, też nie upłaca. u nich nie będzie grał w Lidze Mistrzów. Więc, e... A gdyby Borusja zdecydowała się na taki krok, że z pełną świadomością zgodziłaby się na to, że po kolejnym sezonie on odejdzie za darmo, dla niego zagranie kolejnego sezonu w Borussii jest chyba najlepszym wyjściem, mimo wszystko. Chyba, że dostanie jakąś super propozycję. Zależy no tak, co, co. tylko pytanie skąd musiałby dostać propozycję w tej chwili, no ja nie widzę. żeby czegoś, to był awans tak. sportowy dla niego, tak? No bo pewnie finansowo to finansowo, i do to i i Arsenal. i tak. jest... nawet we Włoszech tak, pewnie dostanie problemu. więcej pieniędzy. Tylko, że pójście teraz do jakiegokolwiek klubu, angielskiego to jest albo nie wiem, pięciu, sześciu napastników na głowie z którymi no walczyć. do Liverpoolu i będziesz grał w ataku no z Suarezem. Albo, albo pójść do klubu średniego w tej chwili, który tak naprawdę, szans na Ligi Mistrzów to ma takie mocno iluzoryczne w przyszłym albo sezonie. Albo pociąg do Moskwy. No to, to już najgorszy e, to to kierunek. Tak. tak, to chyba trochę za wcześnie, a no pójście do Włoch, to jest to samo, no, awans finansowy, ale kluby włoskie w tej chwili, no też raczej szanse na wa walkę no nie wiem, Borussia, myślę, półfinał Ligi Mistrzów to jest, w ich zasięgu tak jest. No może no trochę jest, na wyrost, no ale jest. jest. I szyb, szybciej widzę tam Borus niż jakikolwiek klub włoski. O, może tak. No to tak, no chyba tak to wygląda rzeczywiście, no, a, a z Liverpoolem z kolei jest tak, że Liverpool bardzo bardzo szukają zawodnika o podobnej charakterystyce jak Huntelar, do tego stopnia, że chyba sprowadzą Huntelara. Jest to najlepsze rozwiązanie w ja, sumie. Szczególnie, że jeżeli ktoś przypomni sobie jak Suarez grał z Huntelarem w Ajaxie Amsterdami, ile oni goli strzelali, jak się rozumieli, to kupienie Huntelara z szalkę wydaje się opcją raz, że nie za drogą, dwa, że Huntelar w tym momencie w szalkę gra gorzej zdecydowanie niż Lewandowski w Borusi Szalkę to... No wygrali swoją grupę w Lidze Mistrzów. No, no wygrali, wygrali to tak. No, tylko Liverpool nie gra w Lidze Mistrzów, więc... więc nie wygrał. Więc, więc mógłby <grym> grać szans. tam. I tak naprawdę, no bo ewentualnie Lewandowski miałby być opcją w Liverpoolu dla Huntelara, jakby gdyby Huntelara nie udało mhm. się kupić Szalkę. No ale Huntelar raz, że w podobnej cenie, a dwa, że jeżeli już mamy kupować ja myślę, kogoś, kto gra podobnie jak Huntelar, to rzeczywiście kupmy Huntelara To też jest może. takie dla mnie dziwne myślenie, że to, że tam pięć czy ileś tam lat temu Suarez z Huntlarem sobie fajnie grali, do tego widzę holenderskiej, która nadal jest trochę słabsza niż angielska, no to... I niemiecka. To, to, poza tym oni są teraz trochę starsi, no ja nie, nie, nie wiem, to jest taki pomysł, no, ale taki, wiesz, no... takie zaklinanie rzeczywistości trochę, że no, kupmy no, trochę ich, to po... oni teraz po pięciu latach... To wiesz, tak jakby teraz może Liverpoolowi podrzucić Rasiaka z Niedzielanem. To oni też kiedyś razem fajnie grali i strzelali gole. No, to może do City, bo jeszcze ich pamiętają. No. <laughs> zamiast, zamiast Kuna Aguero i, i, i Teveza. Może byłby z A ten, City to z tych wszystkich opcji jest opcja najgorsza. Raz, że nie wiadomo, kto będzie zaraz trenerem, jakby miał decydować Lewandowski, bo tak słyszę, że, że City nie. W City to jest 10 napastników. No. I, I lepszy do, i do, tego, I zawodnik... i do tego paru kosztowało dwa razy tyle, co Lewandowski. Ale... Tak, a zawodnik, który ma charak... o, jest w podobnej charakterystyce i gra w piłkę bardzo dobrze i wchodzi z ławki, gole strzela, już tam jest. Edin Dzeko się nazywa. I to jest zawodnik, który Lewandowskiego na boisku bardzo mi przypomina. Także dwóch takich samych zawodników siedzących na ławce, obawiam się, że to Treneru jest. Ten musi mylić. Który ma wchodzić dzisiaj? Tak, a, a, a, a jeżeli chodzi o, o takie tam historie, jak. United sport, ma. United tak. ma, ma I sportowo tak. i tak od strony jakby bezpieczeństwa tego i miejsca, które ma w zespole, to. Bo najlepiej Lewandowski by zrobić... jest teraz w komfortowej sytuacji. Ja no, nie proszę. widzę zespołu, w którym mógłby się znaleźć znaczy, Pytanie, pytanie niedobre. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. No, no, chodzi o kasę i to prawdopodobnie nawet nie Robertowi, co jego menadżerom bardziej, bo, tak jest. bo to oni jakby... No, tak jest, no bo łatwo sobie policzyć, że jeżeli on przejdzie do innego klubu... Robertowi, ja myślę, że to jest bez sensu teraz jakby zaglądanie komuś do kieszeni, ale potrafię to zrozumieć, że ma się świadomość tego, że ta kariera będzie jeszcze kilka lat trwała nie, no, i że jest realna szansa, żeby zarabiać dwa albo trzy razy więcej no, i zabezpieczyć nie, no, sobie lepiej więcej, więcej przyszłość. Albo, tak, no to do 8 razy łupi, więcej może łupi, zarobić, jeżeli przejdzie, łupi, jeżeli łupi, przejdzie do mnie. Do 8 razy, biorąc obecny kontrakt na no tak. Borusia mu jednak oferuje tak, podwyżkę, tak, tak, tak. nie taką, jak on chce. No, no tak, ale ale jeżeli podwyżkę, dostanie tak? dwa razy więcej w Borusi, no to jest szans, że... to Nie ten... no, Już w tej chwili proponują mu trzy razy więcej tak, mm -hmm. niż, niż do tej pory, czyli powiedzmy tak. zarobki, które może dostać w Anglii czy we Włoszech, no w Anglii pewnie dwa razy tyle, we Włoszech może półtora raza tyle, co, co, co, co Borussia tak. mu oferuje. No. no tylko, że trzeba pamiętać, że jeżeli ma się agenta i to jeszcze... To no, agent, a nawet dwóch. A, a nawet dwóch <śmiech> agenc, jeszcze, jeszcze oni mają oprócz tego firmę, która jest agencją normalną, która się musi utrzymywać z tych prowizji, i oni załóżmy, że mają 10% od transakcji, tak? no to mogą skosić po prostu przy przejściu jego teraz za 25 milionów, biorą 2,5 miliona euro jako firma tak? prowizji. Więc gdzie oni by sobie musieli zrekompensować te 2,5 miliona na jak podpisanym kontrakcie, przedłużeniu kontraktu, żeby im się to opłacało. Więc oni będą robili wszystko, żeby, żeby jednak tego Roberta wytransferować, jeżeli się nie uda, a wygląda na to, że się nie uda, bo, i, bo yy, no, tak jak mu powiedzieliśmy, za mało stron ma interes w tym, żeby on przeszedł w tej chwili. Bo też jestem zdania, że na odejściu Roberta z Borusi straci więcej sam Robert niż Borusja bo Borussia prędzej czy później znajdzie wartościowego tak, na wieka. Oni konsekwentnie 25. budują zespół, w którym ci poszczególni piłkarze, e, którzy sami w sobie może, mogą mieć dużą wartość, tak naprawdę zyskują dużo wartości poprzez to, że są właśnie trybikami tej całej maszyny, która jest dobrze pomyślana. Co widać no jest, po tych samych jest. piłkarzach, o czym rozmawialiśmy w reprezentacji Polski. Poza tym Borusja, jeżeli im na kimś zależy, tak jak im zależało na przyjściu Roysa. To pokazała, że potrafi zapłacić uczciwe pieniądze bez, bez większego zaglądania tam na konto i dać do, dobrą pensję zawodnikowi. I ten Rojs... Konto y to oni zaglądają, tylko... Tak, tak, tylko wiedzą, tylko, co im się Tylko, tak. że oni rozsądnie budują zespół i teraz są w stanie płacić więcej, ponieważ są zupełnie inne cele niż w momencie, kiedy taki Lewandowski na przykład podpisywał ostatni kontrakt. No tak, tak oczywiście. Wtedy Borussia nie była e, dwukrotnym mistrzem Niemiec i nie walczyła tak naprawdę w tym momencie o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, czego może nie mówią bezpośrednio, ale patrząc na ich wyniki w grupie, no to de facto oni walczą o to, tak? No tak. to wyczerpaliśmy chyba temat przejścia Tak, wyczerpaliśmy na pewno, z pewnością. No. A, Do następnego tygodnia. A, w międzyczasie jeszcze wydarzyła się jedna ciekawa rzecz, mianowicie... W Barcelonie zagrało 11 wychowanków w meczu z Levante. Co to prace. prawda, nie wyszli na boisko w 11 i z niego w 11 nie zeszli. Tak, ale kolega Alves był tak łaskawy, że się ten... Kontuzjował <laughs> i dał Montohi zagrać. I ani nie na siłę, ani, ani nie w jakimś tam w wielkim meczu, ani w, w świetle reflektorów, tylko w meczu z Levante na, na, na, na ich boisku. Przez przypadek Barcelona zagrała w 11. Mało tego tych 11, trzech z nich załatwiło sprawę w 17 minut i, i strzelili 4 gole Drużynie Levante, z którą Real się potwornie męczył. No i efektem tego jest to, że raz, że Messi ma już 82 gole w sezonie, drugi efekt jest taki, że jest to 11 punktów przewagi nad, nad Realem, i tam rzeczywiście zaczyna im się trochę gotować, dlatego że po wczorajszym meczu w Pucharze Króla z Alcoyano, który wygrali 3 do zera, są głosy takie, wczoraj był regularny konflikt na trybunach, na Santiago Bernabeu, gdyż kibice z grupy Ultrasur, czyli mojej ulubionej faszystowskiej części trybun, wspierali Mourinho, on się z tego bardzo cieszył, a, a cała reszta trybun go wygwizdywała i generalnie sam styl drużyny również bo drużyna wypuścił wreszcie kilku młodych piłkarzy Mourinho wczoraj w meczu z Alcoyano i ci młodzi piłkarze pokazali, że, że to nie jest przypadek, że oni nie grają w tych meczach ligowych, w których my jako kibice, czy ja nieszczególnie, ale mnie to tak nie interesuje, kto tam gra, ale, ale kibice Realu Madryt chętnie by widzieli czy to Nacho, czy Hese, Rodrígueza, czy, czy Moratę, czy, czy kogokolwiek innego z tych młodych piłkarzy. Okazuje się, że oni tak wchodząc od pierwszej minuty wcale tak fajnie nie grają i musiał wejść Di Maria i Benzema i musieli pozamiatać i dopiero Real ten mecz 3 do zera wygrał po, po zmianach yy, na boisku no i, a co mało tego piłkarze Alcoyano przed meczem twierdzili że wcale nie Atletico Madryt będzie zwalniała ani drużyna z Ligi Mistrzów yy, trenera Mourinho tylko że zwolnią ich zwolnią go piłkarze Alcoyano, bo wygrają na Santiago Bernabeu no, ale nie udało się tym razem także Real gra w w Copa del Rey dalej ma tylko dużą ligę w stratę w lidze. Barcelona dzisiaj, tak? Barcelona dzisiaj i co ciekawe w następnej rundzie, jeżeli awansuje, raczej 4 do 0 u siebie nie przegra, to gra dalej z Cordobą, czyli też ma spacer w kolejnej rundzie. No a później no później już się zagęszcza, bo już później można trafić na Walencję, na Real Madryt, można traf, trafić w półfinale dopiero. Czyli trochę się tego. ciekawie. Później. No tak, uważam. Natomiast ja miałem, obiecałem, że ponieważ 19 listopada był urodziny Bogdana Wenty, czyli najwybitniejszego polskiego piłkarza ręcznego. Ale to, bo, tak jak pisałem, Bogdana Wenty znają wszyscy, ale też 19 listopada urodził się Bernhard, zwany Bernhardem w Niemczech Kępa. Czyli człowiek, tam obiecałem, że coś więcej na temat jego w podcaście powiem, bo o ile historię piłki nożnej, to słuchacze pewnie znają dużo lepiej niż pił historię piłki ręcznej. To, no to jest taka postać, o której warto powiedzieć, chociażby z tego względu, że miał przydomek Messie Handball w świecie piłki ręcznej. Urodził się w Opolu, miał kilku braci, dwóch z nich grało później razem z nim w drużynie. Nie pamiętam teraz w jakiej, ale zaraz sobie przypomnę. A, jednego, a jeden zginął na froncie, bo był w wermachcie. Jak to chłopak z Opola? No i ten, ten Kempa, którego teraz większość ludzi na, nazwę Kempa kojarzy z tego, że na przykład Vivek Jelce gra w strojach z napisem Kempa, no bo firmę po prostu mhm. pan Bernard założył pod koniec swojego życia, która produkowała Ciuchy e, i, i tak się nazywa. I robi te ciuchy jednak głównie do piłki, do piłki ręcznej, ale do piłki nożnej również. No ale wcześniej wsławił się tym, że na przykład dwa Mistrzostwa Świata zdobył. Co ciekawe, kiedyś Mistrzostwa Świata rozgrywano w piłce ręcznej na dworze. I takie to Mistrzostwo o. zdobyła reprezentacja Niemiec. Mało tego, że rozgrywano jednak. Ale to piękne, na przykład <laughs> piłka ręczna w Deszczu, albo burza. No tak, tak się rozgrywało. No tak było. Tak I, teraz nożną. Tak. I on, I on średnią goli miał wtedy w meczach reprezentacji Niemiec e, powyżej 4,5 gola. A to jeszcze była ta, bo wcześniej jeszcze piłka leżna była grana też więcej osób i na większym boisku. Tak, i grało się do 20. Jak pierwsza drużyna wyrzuciła 20 goli, to już mecz się dalej nie odbywał. I on w takich meczach granych do 20 rzucał po. 20. No, nie, ale po, po były mecze, w których rzucał po 10-12 goli. E, średnią miał koło piątki. No i oprócz tego jest to zawodnik, który w historii piłki ręcznej niewielu było takich, ale grał na prawym skrzydle, lewym skrzydle, na bramce i na rozegraniu, także dosyć wszechstronny zawodnik, a później jako trener wygrał Puchar Europy ze swoją drużyną, w której wcześniej był zawodnikiem jak sobie przypomnę to w komentarzach najwyżej napisał teraz no zaraz, teraz, to teraz, teraz, teraz nie być. pamiętam jak zaraz się odpowie teraz jak się nazywa ta jego tam drużyna wiem że, wiem, że współpracował z drużyną później Granoiers czyli katalońską drużyną piłki ręcznej z którą Barcelona z kolei toczyła zaciekłe boje. No i będąc trenerem właśnie, to on wymyślił wrzutkę, czyli to, że można zagrać piłkę w powietrzu do zawodnika, który odbija się na szóstym metrze, łapie ją w powietrzu i wrzuca. I na całym świecie, u nas to się nazywa wrzutka, a na całym świecie nazywa się to Kempatrick. Po prostu. Także tym, tym i kilkoma rozwiązania. jak zwykle cudze chwalicie. <laughs> tak. Taki trochę nasza, trochę niemiecki, ale bardziej niemiecki już zdecydowanie. Chociaż jego brat miał na imię Achim, czyli młodszy, więc, więc imię takie typowo, typowo śląskie. Przypadkiem się tak złożyło, że reprezentujący i Polskę i Niemcy Bogdan Wenta, bo też grał w reprezentacji Niemiec w piłce ręcznej, urodził się tego samego dnia innego roku, co Bogdan Kempa, który urodził się Bernardku. w Opole, Bernard Kępa, który... Tak, oczywiście. Który, który jest twórcą... Tak naprawdę jest twórcą nowoczesnej piłki ręcznej i najwybitniejszą postacią w historii e, niemieckiego handbolu. E, g, g, g, różne miejsca, miejscowości na G. Mógłby, gogle nie, nie, nic nie mówi na ten temat? Po niemiecku musisz znaleźć w Wikipedii. Właśnie. Tak, będzie racja live z poszukiwania w Google. Z poszukiwania, w, no nie, nie, nie zawsze. No Redaktor Konraciuk wciska przyciski. Nie. Wciska przyciski na, na, na iPadzie. Na iPadzie, tak. tak. No nie, nie, przykro mi serdecznie, ale nie, za, nie zawsze pamiętam przebieg kariery wszystkich. No wiem, że jeszcze był, poprowadził do wicemistrzostwa drużynę reprezentacji Niemiec w hali. W, w, w pierwszych chyba mistrzostwach halowych. Czytasz więc po niemiecku? Tych, więc tych sukces sukcesów miał masę. Szukam, nie widzę. Mam. No, tylko nie umiesz przeczytać. <gül> Geppingen. Geppingen. tak. No znalaz... Geppingen to jest klub, który nadal, nadal istnieje. i Nadal... Dana... Tak, a, a... Nawet nie wiem, czy oni chyba spadli z, z Bundesligi. Tego, tego teraz Bundesligi. nie wiem, ale Geppingen to jest drużyna bardzo zasłużona i właśnie pierwsze jej sukcesy w historii i pierwszy w historii dla nich Puchar Europy jako zawodnik i jako trener Właśnie zdobywał Bernhard Kempa. Także krótka historia. Można się było dowiedzieć, że w piłkę no, to grało się do 20. I na zewnątrz. I na zewnątrz tak. no, obóz, obóz w Szczypiornie, gdzie skąd biorą się początki polskiej piłki ręcznej. I również... no tak, no, ale to były, można zawsze byłoby wtedy powiedzieć, że warunki to były nietypowe. Nietypowe, był to, ale, obóz... grało się, ale grało się na zewnątrz. Rzeczywiście, znaczy, do tej pory rozgrywane są mecze rozgrywane mecze w piłkę w piłce ręcznej po 11. Na przykład. A co? Trochę to chaotyczna yy, i zupełnie nieprzypominająca w, w ta taktycznie dyscyplina sportu. A i może tak płynnie przejdziemy do tego, że drużyna Wiwe Kielce wygrała. Nie wiem, czy któryś z panów oglądał, oprócz mnie. Wiem, że redaktor Gaweł oglądał pojedynek z yy, Metalurgiem, z Gaveł... metalurgiem w Skopie Widziałem tylko mecz wjazdowy. No to ten, me ten mecz był dosyć dziwny, dlatego że do 20 minuty drużyna Wiwe rzuciła cztery gole do 20 minuty i to po prostu przyprawiało mnie o ból zębów. Yy, i, ale od razu mi się przypomniał taki mecz, też świetnie bronił, yy, tam Stanić broni taki zawodnik. A, przepraszam, że ta drużna się nazywa, wiedziałem, się, śmiesznie nazywa, nazywa się Frisch auf Göppingen. Uh -huh. A co można by przetłumaczyć jako Frisch to świeży, tak? Uh -huh. Czyli świeżaki z Geppingem, a to bierze się stąd, że Frischauf to jest nazwa jakiejś y, firmy robiącej, znaczy nazwa środków czystości takich w Niemczech, uh -huh. Frischauf. To no. tyle. Świeżaki z Gepin. Świeżaki z no. I od razu mi się tak patrzyłem na to, co wyprawiają zawodnicy We w ataku. I przypomniał mi się mecz, na którym byłem i siedziałem zaraz za Bogdanem Wentą na hali. Tak dosłownie rząd za ławką. To był mecz z Piotrkowianinem Piotrków. I on wziął czas w tym meczu i powiedział, panowie, wszystko jest dobrze. Tylko przestańcie kurwa w niego rzucać. A bo tam bramkaż Piotrkowianina to taki niewysoki, Chłopak, chłopak no starszy pan, który ma, waży ze 120 kilo, przypomina beczkę. No i oni uparcie rzucali w. Te... i teraz prawdopodobnie ta odprawa w przerwie wyglądała podobnie, bo rzeczywiście przestali wreszcie i w kontratakach i, i w ataku pozycyjnym rzeczywiście rzucać w bramkarza. Do tego wyszła rzeczywiście cała moc y, ławki Wiwe. W momencie, kiedy przyszło do zmian y, i musiała zagrać ławka y, w drużynie Skopie, Metalurga znaczy, y, i, i grała ławka w VIWE, no to cała ta różnica się zniwelowała. Wiwe na kilka minut przed końcem wyszło po raz pierwszy na prowadzenie, a później y, przy remisie i 30 sekundach do końca Jurecki przechwycił piłkę i rzucił zwycięskiego gola. No i tak. a, propos, a propos byłych piłkarzy e, Vive, to Mariusz Jurasik wrócił. Wrócił, będzie grał, wrócił, będzie grał w, Zabrzu. w Zabrzu, ale w międzyczasie przeżył ciekawą przygodę tam w Katarze. Tak, zamknęli go na lotnisku. E, tak, znaczy nie zamknęli, tylko paszport mu zabrali. Nie, chcia, nie chciał mu klub oddać paszportu, mhm. e, bo tam on przyjechał, oczywiście miał być pięknie, kokosy, wielka pensja, ale po miesiącu coś tam się, nie wiem, ktoś tam się, chyba znudziło mu się, że chce mieć klub piłki ręcznej, i przestał im płacić. Zaproponował zmniejszenie tam kontraktów chyba trzykrotne czy pięciokrotne. I Urasi się nie zgodził. Wobec tego chciał wrócić do Polski, ale niestety nie mógł, ponieważ no. nie miał paszportu. No tak. No ale już mu się udało i już. Przypomina to trochę i trochę znane nam z pracy praktyki, które niekoniecznie dotyczą sportu. Katarów. Czy... No. Tak, to tak a propos jak tutaj, bo, tak, raczyłeś użyć przekleństwa tak. przed chwilą, cytując trenera Wente, to nie wiem, czy widzieliście. Gdzieś sprzed trzech tygodni konferencję prasową jakiego trenera, coś nazywa Cechesz. Tak. On... O, nie ma redaktora Gawła, nie mógł zaprotestować. <głos> przeciwko. No ale to tak. był cytat z Wenty. A ja e... widzieliście, <głos> widzieliście to, co na widziałem. naszego Facebooka? Tak, a widziałem. Kiedy? W nocy dzisiaj. Tak. A to nie nie mógł spać i... Y, y, a to sobie sprawdzisz. Nie mógł spać i y, etymologię słowa... A nie, to to widziałem, brytkiego. a to widziałem, przepraszam, to widziałem. <laughs> w każdym razie trener Cecherz w tej chwili, nie wiem, w pierwszej lidze, nie wiem, kolejarz, stróżek, jakąś taką mm -hmm. drużynę trenuje i też właśnie był bardzo zbulwersowany po którymś z meczu. zresztą może wrzucę to, tą konferencję, bo jest dostępna w całości, ale niestety właśnie w całości, więc życzony fragment trzeba by pewnie sobie poszukać, ale on przed tym, jak właśnie użył tego słowa, bo on powiedział dokładnie tak, że Miał jakieś pretensje do ciebie, jakąś sytuację i powiedział, że, że ten sędzia dlatego tak gwiznął, bo jest słaby, a po chwili zapytał się tak, przepraszam bardzo, można przeklinać, bo jest kurwa słaby. <laughs> Nie. Więc uważam, zachował się bardziej kulturalnie od Ciebie, bo się zapytał, czy, czy może przeklinać. No ja, ale powiem Ci, że cytując trenera Wente z ławki, nie używać przekleństw jest prawie niemożliwe. Tak no jak trenera Hajty na przykład po ostatnim meczu ze Śląskiem. Tak, oj, to o, o, cytowanie... niesamowity mecz. Mecz niesamowity, ale trener to jak tam przez chwilę kamera niego najechała, tak szybko odjechała, bo na 10 słów jakie powiedział, to chyba tylko i było, było cenzuralne. No ale co, co ciekawe, to w ogóle piękne gole, w ogóle no, głównie dla Jagiellonii. Tak, w 7 minut załatwili sprawę. No to, bywa. To jest, bywa, To jest to, co bardzo też mi się podobało. Widziałem, nie wiem, gdzieś wywiad, czy wywiad, jakiś taki program studyjny z trenerem z gdzie dziennikarz zaczął się zachwycać tym meczem. Jak to w ogóle pięknie, cudownie. Mecz, który możemy pokazywać w Europie, w świecie, jako promocję polskiej ligi. No ten strzelał, tak się na niego spojrzał dziwnie, mówi, no ja tam nie wiem, no, tylu błędów w obronie. Ja dawno w żadnym meczu nie widziałem, poza tym, jak drużyna może prowadzić 3-0 i dać sobie w 7 minut strzelić 3, -3, 3 gole. gole. To, to, to jest taka marna promocja mistrza Polski. No tak, tak, tak, tak, z jak swego czasu promocją Ligi Francuskiej miał być pojedynek mecz 5 -5, tak. Lyonu właśnie z Paris Saint-Germain i 5 do 5 było, tak, i, i rzeczywiście ta ilość błędów była tak zatrważająca, no ale rzeczywiście, no tak, można, można w ten sposób Można, no, ale to, to jest Taka, no to w Śląsku wrocław było widać, My Strzeli trzeciego gola i postanowili pójść na spacer, bo jeszcze grali w 10 na 11, 11 na 10, więc uznali, że 20 minut do końca to już... Mecz wygrany można spokojnie mówię. Pójść na spacer, poglądać, popozdrawiać publikę i, i pograć sobie piętą. Znaczy, i, bo, ale w, w, ogóle, w ogóle stracić trzy bramki w 7 minut, to nawet na boisku w 6 na sześciu, grając z amatorami kompletnymi jest, jak staną sobie pod polem karnym będą tylko kopać po autach. To jest trudne. No, trzeba właśnie kopać po autach chociaż, a nie stać i się patrzeć w niebo, albo no, nie robić no nic. Tak. No no przy pierwszym golu no, cała obrona zasnęła i nie, i, i nie pozostało nic na jak sfaulować. I... A trzeci Smolarka piękny rzeczywiście. Piękny, tak, no, zaczęło się od karnego i czerwonej kartki. Zrobiło się 10 na 10, 3-1 i później już poszło. No, no śląsk Wrocław, to wiele tłumaczy. tak. <grystanie> <grystanie> to mi się przypomnia taka historia, która nie ma nic wspólnego ze sportem. Nie wiem, no, chciałbym, chciałbym się podzielić. Dzisiaj tak. dużo sportu wyjątkowych jest w ramach. Tak, w ramach, znaczy, ramach, ramach dykteryki. Widziałem kilka dni temu film, który wszystkim słuchaczom serdecznie polecam, który się nazywa Dziewięć Żywotów Tomasa Kaca. Mhm. Jest to taka produkcja niezależna z 2000 roku i taka dykteryka mi się przypomniała w tym filmie, który ma trochę, e, o, trochę z Monty Pythona w tym filmie jest. Jednym z takich elementów wątków jest porwanie przez taksówkarza ministra rybołówstwa i ten minister rybołówstwa, który zostaje przez tego taksówkarza porwany skarży się, że generalnie jego życie jest straszne, bo na przykład musi się ostatnio zajmować przedstawicielami rzą, rządu grubotem ponudnani. Tak sobie pomyślałem w tym momencie, a stać go na więcej, mógłby robić coś, coś, coś innego. Więc tak pomyślałem, hmm, ciekawe jak to jest przetłumaczone, skąd ten tłumacz wymyślił właśnie jak było w oryginale, że tutaj grubo tempo nudnania, tak? No i potem jest scena pokazana, kiedy są właśnie te negocjacje i siedzi takich czterech grubych gości i mają przed sobą tabliczkę, to jest film angielski, gdzie jest napisane grubo tempo nudnania, po prostu po polsku. <śledzianie> No to wiele to Zrozumiałem wszystko. <laughs> tak, jestem znaczy nie, no nie czy dokładnie to była ta nazwa kraju, ale generalnie o to właśnie chodzi. Czy mamy jeszcze jakieś tematy No mamy, bo zaczął się sezon zimowy. zimowy. No właśnie. No właśnie. Na, na, na zaczął po, na się... Polski na razie, tak? Znaczy słaby, słaby sezon się zaczął, zimowy. Tak za, się zaczął, znaczy tak. zaczął się trochę. Trochę się zaczął, jeżeli chodzi o Justynę Kowalczyk, tak jak się zwykle u niej to zaczyna. I oskoczków, tak jak to się z... zwykle u Trochę gorzej, no bo jednak tam Stoch zazwyczaj bywał dwa razy w trzydziestce, a nie tylko raz i to na trzydziestym chyba, czy tam dwudziestym miejscu. No ale okej, okay, no... Ale To, to, trochę, to, to tam... trochę tak jak z, tym, z pierwszą kolejką i, i ocenianiem tabeli po pierwszej kolejce. Tak, kilka no, natomiast nożnej, to natomiast tak... pamiętajmy, że jeżeli Justyna Kowalczyk cokolwiek wygrywała, to zazwyczaj dochodziła do normalnej dyspozycji koło turdeski, czyli w połowie sezonu. Jeżeli zostawała liderką jakiejkolwiek klasyfikacji, to właśnie w połowie sezonu i później zazwyczaj albo utrzymywała, albo walczyła do końca z jedyną słuszną biegaczką z Norwegii. E, no, także a Tereza Jochałk szyje rękawiczki w Polsce. O, czyli, ma, ma, firmę, ma firmę, która robi rękawiczki, ale... Czyli jej maszyna szyda. do szycia nabrała nowego, nowego <cười> zupełnie wymiaru. <głos> Już nie chodzi o to, jak biega łyżwą, tylko... że to robi wszelkie szyle. rękawiczki? Czy to I ona bo... ma firmę, która produkuje rękawiczki Produkuj i te takie... rękawiczki są szyte, fizycznie są szyte w Polsce. Nawet zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie tam rodzina zawadów i gdzieś tam nie szyję. Nie. Nie. Czesne. Ale to są takie rękawiczki do ogólnego użytku? Nie, do biegania na nartach. No właśnie. Wyczynowe. Właśnie. Wyczynowe rękawiczki. Ciekawe, czy ma kontrakt z Polską Federacją Narciar, z Polskim Związkiem. Myślę, że to nie jest takie ciekawe. <laughs> Kontynuujmy. No nic, no, chciałem uspokoić wszystkich, co tam już przysłyszałem, histerię, że już na Kowalczyk się do niczego nie nadaje i że co to jest w ogóle za start, że zaczęło od 20. któregoś tam miejsca. No to jest typowe dla co, co sezon, albo przeżywamy no, no jest, histerię, no. albo Ona woli. powiedziała, że będzie zadowolona, jak zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce. Nie zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce, więc jest niezadowolona. I na tym zasadzie skończyłbym relację z pierwszych <głos> zawodów Pucharu Świata w, w Skandynawii. Inną rzecz, Inna rzecz natomiast przykuła moją uwagę, mianowicie to, że w czasie biegu na przykład w ogóle nie pokazywana była Justyna Kowalczyk przez realizatorów ze Szwecji do tego stopnia, że ciężko było się zorientować, jakie ma międzyczasy i dopiero na mecie się dowiedziałem... Może dlatego, że awanturę zrobiła, te warunki w pokoju. No to, też, nie, to, to też w ogóle jakiś dramat. To znaczy i awantura i to w jaki sposób pokazane zostały zawody przez... było, nie było wielokrotną zwyciężczynię Pucharu Świata, zwyciężczyni turdeski i mistrzyni olimpijską wypadałoby jednak czasem w kadrze, jak biegnie 10 kilometrów, a nie 500 metrów, wypadałoby ją pokazać. Mignęła dwa razy wtedy, jak doganiała ją Marit Biergen, bo akurat tak wolno biegła Justyna, że, że Biergen ją dogoniła i przegoniła. E, tak to, to też niekoniecznie musi, nie, nie musiała dobrze działać na jej psychikę, jak tam norweszki świętowały na mecie razem, a ona nawet nie, nie podeszła do nich tam pogratulować, bo specjalnie się z nimi akurat nie lubi, więc... A przybiegła ostatnio, jak już metę roz, rozbierali. <grych> no tak wyszło, że startowała przed e, Także bez, bez zbędnej paniki na temat Justyny Kowalczyk, natomiast ze skoczkami... No to ja w ogóle bym zosta zostawił nie ten wiem. temat na zostażmy, razie, bo to, bo to żadne, w tak naprawdę o ile Kowalczyk to jeszcze no, można powiedzieć, że jest czołówka, no to powiedzmy o, o żadnym poza Stochem, a nawet chyba i o Stochu jeszcze też nie można powiedzieć, że to jest czołówka i kandydat do walki o, o, nie wiem, o podium w Pucharze Świata na przykład. No, tak. Bardzo by było fajnie, ale no, to jeszcze nie, nie, nie jest ten moment. Tak jest. To jest. Także na razie, zima, na razie, jak jechaliśmy tutaj sobie nagrywać podcast, to było 11 tak, tak, stopni, więc zimy żadnej, żadnej zimy nie ma. Dokładnie. Będzie po a jeszcze, już... mi się, jeszcze mi się przypomniało a propos pierwszej ligi, bo gdzieś tam wczoraj, czy wczoraj też widziałem, wyczytałem, że Warta Poznań. Mm -hmm. klub, klub, gra Magdziasz do... tam. Gra Magdziasz, znaczy, a, a może już nie gra nawet, bo podobno wczoraj wszyscy piłkarze Warty Poznań dostali wymówienia. Ale to Warta Poznań to jest ten tak. słynny klub. Ja, czyli pani, Izabeli, ten... Tak, tak, pani, pani Izabeli. No, słynny dlatego, tak, że, czyli... jest, że jest, że jest jednym mało, że... z najstarszych klubów tak, w Polsce. Ja wiem, poza tym. Ale w tej chwili jest najbardziej słynny z powodu tak. pani prezes, którą wszędzie, wszędzie pokazuje. Nie byłoby złym krokiem PR-owym, jeżeli by... No, z... kontynuuj. No. no nie, bo wygląda tak. na to, że tam generalnie po tym, mam wrażenie, że trochę po tym, jak po wyborach w PZP, nie pani Izabela, nie dostała się do zarządu, że biznes się skończył. Obiecywali, że trochę im się chyba znudziło to, no bo mówię, wszyscy piłkarze dostali wymówienia z pracy. E, więc pytanie, co dalej? No bo trudno grać w piłkę, grać w widzę bez piłkarzy, tak? Bo można mieć klub, fajne przedsiębiorstwo, tam sekretarki, nie wiem, dyrektorów, prezesów i tak dalej, ale klub bez Czyli, piłkarzy że... działa słabo. I pytanie, jak to będzie wyglądało. No, czy, Może juniorów no, na przykład. miałem zamiar właśnie zgłosić? No, no ale to wiesz, no, to, to też by oznaczało, że nikt tam już poważnie nie, tej warty to znaczy, nie, nie że to, traktuje. To, to, tak? to znaczy, że, ten, że ta drużyna spada z pierwszej ligi, która jest drugą ligą, do trzeciej ligi. Może po prostu a jeżeli Państwo będą mieli, mieli plan. No, oficjalnie został podany jako i... powód, że nie osiągnęli tak. wyniku sportowego zakładanego przed Czyli co, a sezonem. Czyli za sezonem. Nie wiem. Ale... Wygrać do Pewnie, znaczy do nie, listopada? U nich planem jest <głos> A co? Jeśli wygrać Ligę Mistrzów, to i do listopada. <głos> no, do to grozi, nawet Chelsea nie dała. To nic. już nie ma znaczenia, tak, tak naprawdę. Tak, znaczy, Ligę Fortnite. Mistrzów do listopada da się przegrać, wygrać się i nie da. <głos> e, także ciekawe, bo wyglądało tam przynajmniej tak, był. Ten klub przedstawiany z zewnątrz i też od wewnątrz przez pracowników, jako taki klub, który ma być PR, normalnie zarządzany. Tutaj Ernest Gawałby opowiedział. Tak, że na temat piękny, PR. piękny klub, awans do ekstraklasy, wszystko na zdrowych warunkach, kontrakty, pieniądze i tak dalej, wszystko pięknie, a nagle się okazuje, że komuś tam się chyba znudziło i najzwyczajniej w świecie. Wiadomo, komu, no. No wiadomo, komu, tak. Słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo też mi się też przypomniało. Jest bardzo fajny wywiad, taki godzinny, który można znaleźć, to tutaj wymieńmy stację radiową, bo inaczej nie będzie można znaleźć, czyli na Tok FM można poszukać, z Tomaszem Majewskim. Które potwierdza po raz kolejny. Po operacji taka tak, Ale potwierdza to po raz kolejny, jak fajnym gościem jest Tomasz Majeski, jak ma dobrze poukładane w głowie. <śmiech> opowiada trochę tego, co lubi w, swoim, w, swoim, w swojej dyscyplinie sportu, czego nie lubi, dlaczego. Jak się nazywa taki sport, który mogą wszyscy uprawiać? Bieganie. Nie, taki, bo są takie sporty, że... W... Amatorski. Nie amatorski, tak, ale tak, rekreacyjny, tak? Dlaczego pchnięcie kulem nie może być dyscypliną uprawianą rekreacyjnie? No, po Potem to... jak że to szczepem tak. na przykład, Słaszko się uprawia tak, rekreacyjnie. Dokładnie. Myślę, że sumo też, to jest taki sport, który rekreacyjnie odpada. Ja że mało próbują? Ale więc jakby polecam odsłuchanie tego wywiadu, bo jest bardzo fajne, natomiast przypomina mi się to taka dykteryjka, bo pada pytania a propos tego bycia celebrytą i on odpowiada, że generalnie to jego to po pierwsze nie bawi, po drugie on nie ma czasu na różne imprezy, bo wiadomo, sportowiec Yy, musisz zjeść, lekko wyspać atleta, się, potrenować. Po jak zawali dwa treningi, to to natychmiast wychodzi, zwłaszcza, że jest jakiś cykl przygotowań. Ale musi to ja wielokrotnie próbowałem formy, to tłumaczyć różnym moim kolegom, którzy twierdzą, że presezon w piłce nożnej to jest okres nieistotny. Tak, no tak. Więc, ale w piłce nożnej jeszcze gra zespół. więc czasami Gra można zespół, ale jeżeli cały prze... zespół nie przerobi presezonu, no nie w Polsce, masakra, bo tak. w Polsce jest inaczej. W Polsce <laughs> drużyna, która nie robi presezonu zajmuje drugie miejsce w tabeli <laughs> za Legią Warszawa. I to, że nie ma presezonu jest bardzo ale jedno z głównych przyczyn tego, że grają dobrze, to zupełnie to, to, to jest No i co? To jest No i ja mówi, no ale mówi tak, ostatnio tak siedzieliśmy z żoną mówi, w domu, jedliśmy kolację, mówi, czy śniadanie, no jadłem chleb z paprykarzem, a żona jadła ryż na mleku i tak siedzimy i ja nagle mówię do niej, ty zobacz, jacy my jesteśmy celebryci. <zysy> Bardzo lubię paprykarz. No ja. no. Też. Reszta mleku też. mleku też. reszta mleku nie, ale, ale, ale, ale paprykarz czasu do czasu w ramach papryka. takiej nostalgii. Podlenia się. No. Nie, no, dużo się tego zjeść nie da, bo to tak. jednak nie jest to samo, co jak jeździliśmy do dębek y, dużą ekipą i no, paprykarz no, jedliśmy na śniadanie, wy, obiad smak i kolację. Się, smak się wyrobił tutaj, ta no się wyrobił. Powiem, powiem więcej. Tak, wiem, jak się będzie nazywał ten podcast Powiem więcej, w, w obiegły weekend nie dotarłeś, obiegły... a w, tak, w ten, co był, nie dotarłeś, a spożywaliśmy piwo z redaktorem Kondraciukiem i z redaktorem Dawłem. Tak? spożywaliśmy. Gawłem. spożywaliśmy. Wie, z okazji urodzin mojej żony. A w ten sposób. A, a ja, się ponieważ miałem dłuższą rozbrat z alkoholami wszelkiej maści, to mi się tak popsuły kubki smakowe. Znaczyń, że zreperowały, zreperowały mi się, tak. Hmm. Zreperowały mi się na tyle, że po wybiciu Guinnessa, który był dobry, smaczny, aż za zimny. I to jednak miałem też dysonans poznawczy po tym, jak piłem Guinnessa w Szkocji, a potem dostałem no, go w Polsce. Ale się okrutnej próbie. Potem wypiłem całkiem przyzwoite piwo jakiegoś małego lokalnego browaru, mhm. które było smaczne. Wypiliśmy piwo tyskie. Znaczy ja nie wypiłem. poddałeś się okrutnej próbie w jednej z, z bardzo zatłoczonych knajp warszawskich, gdzie wiadomo, że po prostu jakąś jakąś ścierę podają, zamówiłeś sobie po wypiciu całkiem, że tak powiem, rozsądnych i godnych piw. I po sobie dłuższej po przerwie, które spowodowało mnie to, że widzę, odczuwam różnicę między że Ja tam piłem Pilznera. Tak, i to był bardzo dobry no. wybór. A nie da się okazało. Mało tego, potem wróciłem do domu. I postanowiłem jeszcze sprawdzić, czy coś ze mną jest nie w porządku. Nie wiem, drugie to jest kiepsko. Nie wiem, drugie, <głos> Nie, no aż tak zdesperowany <głos> nie byłem, ale kupiłem sobie piwo żywiec na przykład. I nie, okazało się, no, że no, też się go wypić nie, nie, bo nie bo da. Takich piw się nie, nie, nie da po po wypić. No, no nie, się zachowujesz nie jakbyś w się urodził wczorny. W czwartym nie. roku pił? No nie, bo całe życie piłem tego typu piwa i teraz się okazuje, że niestety nie mogę. No nie, nie, to już od dawna się nie da. Trudno, przykro Perła mi. Perła chmielowa. Ja natomiast, ja natomiast, Perła też mi nie bardzo do końca. Ja natomiast wczoraj poszedłem też w eksperyment i w jednej z knajp y, mają sajdery y, sprowadzane z Ukrainy. Mhm. Ale dziwne, że w Polsce sajderów nie robią, ale to jest zupełnie inny. Tyle jabłek w Polsce. Jest, znaczy no. Powiem Ci, że jak wypiłem sajdera ukraińskiego do tego sajdera śliwkowego, no. to już wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego nie powinien robić na Ukrainie. Cideru, Ale na Ukrainie każdy alkohol potrafią popsuć, prócz wódki. To smakowało, przełniały mi się dobre czasy starych, prostych win kapslowanych, bo to mniej więcej tak smakowało. Te czasy takie średnio dobre, a wino, a, a wino jeszcze gorąco. jakieś ukraińskie wino na przykład? Nie. No, a ale piłem na przykład bardzo dobre ukraińskie piwo pszeniczne kiedyś. No, tak. no się, a, nie, Piwa się, Bo on jest tak, no. no, przyzwoity. Wina są tragiczne. Mam jeszcze w domu no, tak. tego sajdera gruszkowego, ale trochę się to boję. Wylej. <laughs> znaczy ja odkryłem, że jest wiele gatunków alkoholu, które spożywałem uprzednio, I, a teraz podlewałbym nimi kwiaty głównie. Szkoda kwiatów. Szkoda kwiatów, dokładnie. Dobra, Jakoś przy alkoholu, tak. Czy trzeba, nie? Tak, trzeba kończyć. Dykteryjki, rozumiem, to ja dzisiaj wystąpiłem, tak? Tutaj z... No tak, z... tu już kolega zawada, tu już panikuje. Ja muszę do pracy, do pracy, muszę. Muszę do pracy Dobrze, to w takim razie żegnamy się. z Zegnam, Żegnamy się, wydzwaniają już po nas. Do, do za tydzień. Komórka do, do, tak do ciebie dzwoni. Tak, tak. Żona do ciebie Żona no. no właśnie, muszę iść do domu. Dobrze, żegnamy się. Go!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 Zebak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To tą elegancką fryzurę Tadeusz Kapincia, tymczasem ty Piłter Sarszerwiec. Duńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach. Eleganckie mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie